Witam, Tata z Magieria, podkazu o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 376. Ja nazywam się Damian Polchaka-Dachman i ze mną jest Piotr Spychała, a.k. Dr. Judym. Witaj, Piotrze. Dobry wieczór, dobry wieczór Damianie, dobry wieczór wszystkim. No bardzo się cieszę, że udało nam się... Yy, po dłuższej przerwie. Tak, bo czasami się umawialiśmy, coś nam wypadało, ale teraz jakoś tak, yy, nie wiem, spontanicznie wyszło, że ten wtorek jest... I udało się. Więc. No tyle takich powiedzmy zakulisowych, no nie, nie będę za, za, za, zabierał czasu specjalnie na to. Yy, w ogóle bardzo bardzo wiele ciekawych rzeczy się w ogóle dzieje, i, o których nie mieliśmy na no, okazji tak prawda na antenie porozmawiać. Na pewno yy, śledzisz yy, newsy growy, na pewno. Yy, może nie interesujesz się samą konsolą, ale wiesz, co tam się dzieje, prawda, w świecie Nintendo i. i... W świecie Nintendo tak, widziałem te wszystkie zwiastone, oglądałem to z pewnym zaciekawieniem. Znaczy to jest ciekawe, że prawda, że tydzień do premiery Switcha nowej konsoli Nintendo i tak naprawdę cisza nie? Nic, nic się nowego takiego konkretnego nie pojawiło, Żadnych takich bardziej istotnych informacji na temat czy ta konsola będzie miała na przykład, nie wiem, tą, tą wirtualną konsolę, czy na przykład będzie wstecznie kompatybilna poprzez ten, jak będzie działał ten e-shop, no nie, czy ten sklep z cyfrową dystrybucją, mhm. no to jest, to jest bardzo ciekawe, prawda? Oczywiście już wszyscy, wszystkie preordery zamówili, sprzedaż ruszyła, prawda, kilka miesięcy temu, więc konsol praktycznie nie ma, ale mhm. to jest ciekawe, prawda? Że, że czekamy wszyscy na nową konsolę, bo jest taki głód nowych gadżetów. I tak naprawdę samym taką, tak, takim, tym, tym wygłodnieniem graczy można zbudować hype, nawet nie mając specjalnie y, wiele do pokazania. No i ja... No ale nie, nie, nie się, prawda, to do... Wiesz co, <laughs> to znaczy, to ja to raczej właśnie tak z pozycji obserwatora raczej to wszystko oglądam. Znaczy, w sensie, że, że wiem, że nie kupię czegoś takiego, natomiast jest to niewątpliwie ciekawe, jakie zjawisko. W ogóle Nintendo jako zjawisko to jest... Mm -hmm. <laughs> to jest rzecz ogromnie ciekawa. To znaczy to, że oni tak naprawdę mają cały czas te same marki, które tłuką w wiecznie, ale z jednej strony tłuką wiecznie, ale z drugiej strony praktycznie każda gra, która ukazuje się spod znaku Mario czy Zelda, to są, to są zawsze bardzo dobre gry. Mm -hmm. I te pod względem designu, pod względem grywalności, pod względem wszystkiego tak naprawdę. To jest ciekawe, że oni, tak. że oni tłuką te marki, ale za każdym razem, te dwie marki w zasadzie, tak bo jedyną trzecią marką, jaką wymyślili ostatnio to był Splatoon chyba. Nie, znaczy to, to jest nie właśnie wiem, tak, mylę... to jest ogromny hit i właściwie y, można powiedzieć, że to jest tytuł, na który większość osób bardziej czeka, znaczy, ciężko powiedzieć niż na Zeldę, ale właściwie na każdy inny tytuł. Bo, bo... Ale to też de facto jest pomysł, odprysk pomysłu tak naprawdę z jednej z części Mario, mhm. dlatego że już nie pamiętam tytułu, ale widziałem ostatnio, właśnie to przez przypadek gdzieś przeleciało na YouTubie, jest taka część Mario, gdzie świat zalewa taka, to miała być jakaś chyba mrożna materia, natomiast przy tamtej grafice to wygląda trochę bardziej jak Milka. Mhm. No, tak. I trzeba tą milkę sprzątać. Jesteś Mario i sprzątasz tą mroczną materię. Oczyścisz. więc to jest takie trochę, ale nie wiem, co mi się jeszcze kojarzyło z tym A, z, z Epic Mickey. Aha, tak, tak, tak, tak, dokładnie. To, to malowanie. To, to, no, no, no. Tak, tak, tak. I to, to Unfinished słon to też jest dobre skojarzenie na um, Więc. Więc to jest jakby pomysł, a przy czym z tego, no właśnie nie pamiętam dokładnie tytułu, bo tak tam moglibyśmy mm -hmm. określić, którego, który to był rok, ale wydaje mi się, że jak na tamte czasy, to ta gra była bardzo rewolucyjna. Mm -hmm, mm -hmm. A, ja więc... w ogóle, jeśli chodzi o Zeldę, to nie wiem, czy wiesz, ja się wkręciłem i, i przeszedłem, no tak parę dni temu ukończyłem Skyward Sword, czyli tą taką ostatnią mm -hmm. Zeldę Yy, znaczy ostatni Zelda, tak. Ona jeszcze była na Wii, tak, bo, bo wszystkie Zeldy, które się pojawiły na Wii U, to były Zeldy, które były tak naprawdę albo remakami, albo jakimiś właśnie wersjami HD. Więc mhm. dopiero Breath of the Wild. Ta gra, która teraz ma wyjść razem z premierą Switcha, to jest, to jest pierwsza oryginalna Zelda, która też wyjdzie na Wii U, więc znowu... Tak, to prawda, ktoś mówi o tym, tak. Więc znowu po prostu taki powód dla kogoś, żeby kupić yy, nową konsolę... Jeśli ma <śmiech> Wii U, tak, no to jest żadne, <śmiech> Szczególnie, że te gry mają podobno wyglądać bardzo, bardzo podobnie. Ale bardzo mi się podobała. Wiesz, no to jest taka zupełnie inna... Yy, znaczy, jeśli chodzi o mechanikę, to na pewno ją można rozpoznać w innych tytułach. Zeldy zainspirowały wiele gatunków, znaczy wiele gier. I nawet mm -hmm. jak jedna z, no, z najlepszych gier poprzedniej generacji, Batman Arkham Asylum, no to jest właściwie taka Zelda, tylko że to jest taka Zelda dla dojrzałego odbiorcy. Z... No tak, znaczy, bo to jest tak, że to się mówi, że to jest Metroidvania, tak? Tak. ale Metroidvania została zainspirowana przez Zelda, więc to się robi. Dokładnie, tak, tak, tak. Tylko Metroidvania bardziej to są takie gry właśnie 2D, takie, albo 2,5D. Mm -hmm. a, a te... Mi się strasznie podobało to, że, że ta gra była taka taką miała inną atmosferę, wiesz, że ta przemoc, nawet jak była, to ona była taka bardzo yy, yy, bardzo humorystyczna, nie, nie było, nawet ten mroczny świat, który tam się w końcu, wiesz, no bo coś, coś złego się dzieje, wiesz, no to, yy, ratujemy Zeldę, ale tak naprawdę walczymy z wielkim złem, które chce yy, tym całunem swoim określić świat, w którym ten ci bohaterowie żyją. No, to jest takie, takie bardzo bajkowe, ale sama właśnie atmosfera tej gry, sama taka cukierkowość niektórych miejsc, ale też pomysł na, na mechanikę, czyli, czyli to, co właśnie znamy, że zdobywasz jakiś przedmiot, on ci otwiera nowe możliwości, backtracking jest rozwiązany w taki sposób, że po prostu pojawiają się nowe miejsca w lokacjach albo coś jest zalanego. To, to jest super i, i to mi się bardzo podoba i to było takie, takie odświeżające, i cieszę się, że zrobiłem sobie taką odskocznię, bo, bo generalnie gry, które, które najbardziej mi się podobają, to są właśnie gry takie jak na przykład nie wiem, GTA, piąta część, Granite Theft Auto, gdzie po prostu mamy ogromny, bardzo rozbudowany świat, taki, w którym się, możemy się zagłębić, wcale nie musimy wszystkiego poznawać, ale po prostu żyjemy w nim i, i jest też taką fantastyczną... Yy, Takim fantastycznym komentarzem do tej rzeczywistości, no nie wiem, ja teraz wróciłem do, do GTA V po, po no ile to już lat od premiery? Trzy lata od premiery minęło? Co najmniej Na trzy, albo nawet tak cztery. Długo? Boże, jak ten czas leci. Nie? I, I tam po prostu te teksty smakują jeszcze lepiej, prawda? W tej nowej rzeczywistości, w której po prostu prezydentem Stanów Zjednoczonych zostaje Donald Trump i nagle te, te sy sympatie, jeśli chodzi o, o Bliski Wschód, się totalnie odwróciły właśnie ze względu na, na, na to, co się dzieje właśnie w, w polityce. No to jest niesamowite, nie? No ale no, wiesz, czasami się przydaje, prawda, taka odskocznia na, na Wii i yy, Choć nigdy nie byłem wielkim fanem Nintendo, to, to zastanawiam się, czy, czy, czy ze Switchem po prostu zostanę na dłużej, wiesz, bo, bo tak wciągnąłem się w ten Wir, prawda, na hypowania tą tą nową zabawką, ale nie wiem, jaką on... Długo, długo się utrzyma Standardowo wszystko się rozbijało to, jakie będą tytuły. No na razie te, te filmiki reklamowe wyglądają fajnie i tak dalej, i tak dalej, ale no mnie to nie przekonuje specjalnie. Poza tym. <grym> ja już próbowałem, jeśli chodzi o gry, przekonywać różnych znajomych do tych, do tych zabaw i nawet w przypadku tak popularnych, znaczy tak popularnych, tak zaraźliwych tytułów towarzyskich, jak nie wiem, Guitar Hero czy DJ Hero, mhm. to nigdy się nie utrzymało na dłużej. Tak. Być może być może ty masz w Irlandii trochę innych znajomych i ta. Kultura grania troszeczkę jest znaczy... też... Znaczy, ja nie mówię, że w Polsce mhm. jej nie ma, ale po prostu widocznie moje kręgi tak nie za bardzo. Znaczy ja już jestem prawda, w, w, tak, w takiej sytuacji, że, ale nie że wiem, że to jest jakoś peorytywnie, tylko po prostu no, ciężko mi na tak, przykład się zorganizować. Tak, tak, zorganizować tak czas, żeby, żeby na przykład nie wiem, grać na, na konsoli w takiej dużej grupie, prawda? Jak mhm. już się spotykamy w takiej dużej grupie, to przeważnie gramy w gry planszowe. Dlatego, że tam jest zupełnie taka, no, ta interakcja jest dużo większa, prawda, bo wszyscy Aha. patrzymy na siebie, ewentualnie na stół przed sobą, a nie na, na ekran. No, te gry, które są na, na, na Switcha, ten One to Switch, to są takie gry, które właściwie, ta, ta konsola to jest tylko pretekst do tego, żeby coś porobić razem, więc nie ma tam nic interesującego. Ale a propos nowych gadżetów, zmieniłeś poprawiłeś sobie sprzęt, prawda, ten, tak, troszeczkę tak. I, yy, i czy, yy, czy zmieniałeś na GeForce'a, czy może na Radeona? Nie, nie, nie, ja się boję, ja się boję Radeonów. Znaczy w tym sensie, że po prostu nie znam się na nich kompletnie i mm -hmm. um, zawsze gdzieś tam mi się wydawało, przy czym naciskam na wydawało mi się, um, że to są mimo wszystko takie karty, które bardzo dobrze wyglądają na benchmarkach i wszelkiego rodzaju osiągach, natomiast faktyczny stan jest trochę inny. Mm -hmm. I chociaż te karty są dużo, tań... znaczy może nie dużo, ale są tańsze od odpowiedników Aha. NVD, to jednak e, trzymając, się, trzymając się mimo wszystko o zielonych, e, jakoś nie najgorzej na tym wychodziłem. Tylko pytanie, zawsze pytanie było, kiedy zmienić tą kartę tak, żeby ona wystarczyła na długo i ile w nią zainwestować, no bo to jest też zawsze pewien ból. Najlepsze jest to, że ten okres, taki, kiedy potrzebujesz zmienić sprzęt na, na lepszy, szybszy, mocniejszy, tak naprawdę się wydłużył niemal jest równoważny z, z, z czasem generacji konsol. Ja na przykład tak. tak bardzo często tak. Ja mam komputer, który, który spokojnie, o ile się nie mylę, ma 4 czy 5 lat, jeśli chodzi o, o sprzęt. I jeszcze do tej pory nie, nie zmieniłem, chociaż myślałem, żeby zmienić. Właśnie myślałem, żeby zmienić na, na kartę GTX 1060. Nie wiem, czy to jest. Znaczy no, ta... to jest taka karta, którą właśnie mam, wersja 6 gigowa. No, czyli ta taka. Do... Mocniejsza. Nie wiem, właściwie ja się, ja się tak. za bardzo to nie znam, mocniejsza, jeżeli... ona, ma więcej ona ma więcej pamięci. Mhm. Ma chyba tylko 10% więcej tych procesorów CUDA czy CUDA. Mhm. Natomiast to w jakichkolwiek realnych testach nie ma praktycznie różnicy wydajnościowej. To bardziej chodzi o to, że wiesz, a żeby mieć po prostu pamięć w ramach tego bufora ramki tak zwanego, to się może przydać kiedyś do no To, tam to tam takie super przykład... tekstury, jak na przykład te, które dorzucili te textury, do Fallout Tak. 4, tak? tekstury i rozdzielczość. Jeśli na przykład masz monitor 1440p i chcesz grać w tej rozdzielczości docelowo, to lepiej jest mieć już te 6 giga na przykład. A natomiast, natomiast gry nie wykorzystują. Jeśli grasz na przykład w 1080p, to, to, to gry nie wykorzystują tych 6 GB absolutnie jeszcze w tej chwili. Także mhm. także myślę, że to jeszcze chwila. No mówię, no już pytanie, pytanie na ile ta gra wystarczy. Natomiast no przesiadka, wiesz, co to ja miałem tam wcześniej, jakiegoś 650 titanium? Oni i tak długo wytrwał, tak naprawdę. Sporo, sporo. Natomiast na przesiadka jest dosyć konkretna. To jest kilka rzędów wielkości, jeśli chodzi o, o generację kart w tym momencie. Ale na pewno też, chociaż no, mogę się mylić, ale na pewno nie. Chłodzenie też poprawiono, prawda? Nie, już chyba tak nie wyje ta karta. Nie, nie moja, moja karta to potrafi tak. Ostatnio y, y, y, ryknąć jak odrzutowiec, mhm. I, i nawet czasami uchylam klapę lekko, żeby troszkę więcej powietrza się zostało. Nie wiem jest... Bo to, tak, bo to mhm. tak naprawdę trochę też zależy, jakie, jakie masz pozostałe podzespoły. No, generalnie idea jest taka, że kupujesz sobie na początku w miarę mocną bazę, to znaczy w miarę, w miarę mocny procesor, jakąś i piątkę albo i siódemkę, do tego w miarę, w miarę dużo ramu, jakąś porządną płytę, nie jakąś totalnie najtańszą. I tak, żeby ci to wystarczyło na długo, w sensie, mhm. w sensie, żebyś potem już zmieniał tylko co parę lat kartę graficzną. Wiadomo, że nie wystarczy ci to na, nie powiem, na 15 lat, ale jak dobrze, jak dobrze przymierzysz na samym początku i wydasz trochę pieniędzy na tą podstawę, to jest szansa, że nawet na 10 lat ci to powinno wystarczyć i będziesz zmieniał tylko kartę graficzną. Mhm, A, dlatego, że tak naprawdę z tego, co, z tego, co zdążyłem się dowiedzieć i wywiedzieć, bardzo duża... Mm, bardzo duże znaczenie ma w ogóle pamięć karty graficznej, dużo większa niż mi się wydawało, to znaczy z bardzo, prost, bardzo prostego powodu, a mianowicie pamięć karty graficznej jest dużo, dużo, dużo szybsza niż pamięć RAM systemowa i w zasadzie wszystkie gry korzystają tak naprawdę jak najwięcej z karty pamięci, znaczy z pamięci karty graficznej możesz to zauważyć na przykład gdy, gdy skończy ci się pamięć karty graficznej nagle wydajność komputera potrafi spaść o do 25% może tak powiem mm -hmm. mocy wyjściowej to jest. A, dlatego, dlatego właśnie, że na przykład wiesz um, nie, nie wiem, ja, ja mam w ogóle stare kości pamięci one są taktowane jeszcze na 1600 MHz a, a dla porównania kości, yy, znaczy, kości pamięci karty graficznej są w tym momencie dodatkowane na jakieś 8 tysięcy, więc to jest zupełnie nie ten rząd wielkości. No tak, tak, tak. Zresztą w ogóle ostatnio, yy, jak wyciekły informacje na temat yy, na temat podzespołów yy, Scorpio, czyli tej nowy, nowej wersji. A już są? O. Znaczy, to wszystko jest na zasadzie takiej wie, przecieków uh -huh. mi się wydaje, że uh -huh. dopóki się tak naprawdę nie zacznie produkcja, dopóki ten prototyp taki, nie wiem, tak, tak, tak te, ta nie, niech powiedzieć matryca, ale wiesz, jak się mówi o płytkach, nie, że gone gold, nie, że, że po prostu poszło tak, do tłoczki, tak, że to jest ten model wyjściowy, tak, dokładnie, ostateczny taki kandydat do, do, do, do, uh -huh. do to, to, nie będziemy wiedzieć na pewno nic. No, jak już się pojawią, to pewnie przecieki zaczną spływać yy, bardzo szybko. Ale właśnie je, jest bardzo szybka pamięć w Xboxie, nie wiem czy to jest SRAM, tak się chyba nazywa, to jest tylko 32 MB, ale to jest jakaś taka y, y, pamięć, która, która tam osiąga prędkości tam blisko 200 GB. Bo to na sekundę I, i ja oczywiście. Coś słyszałem, słyszałem coś, że, że z nią są w ogóle generalnie straszne problemy. To znaczy, bo właśnie dlatego, że jest jej tak mało i ona jest jakby takim osobnym chipem, to trudno się na nią programuje cokolwiek. Natomiast ze względu na kompatybilność z Xboxem one, ona musi zostać. Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, tylko że z tego co słyszałem, to w Skorpion ma podobno jej nie być. I to jest interesujące. Aha, że... Ma jej nie być w końcu. No, więc to jest, to jest interesujące, bo to jest taka taka malutka przewaga. Yy, znaczy całościowo oczywiście Xbox yy, One jest okaże, słabszy tak od PlayStation 4, ale, ale uh -huh. jednak yy, no są takie pewne drobne elementy, które, które dają przewagę tej konsoli. A słyszałeś, dlaczego może, bo ja na przykład nie wiem, dlaczego Microsoft się tak ociąga strasznie z a, premierą tej konsoli, no bo przecież tak naprawdę Sony już wyłożyło karty na stół i to już jest pozamiatane. A, zresztą widać po, jakby po polityce Sony, że oni tak naprawdę uprawiają w tym momencie wolną Amerykankę. W sensie nie ma na przykład żadnych bardzo konkretnych wytycznych w, w stosunku do tego, jak powinny wyglądać, jak powinna wyglądać wersja pro dla danej gry. Nie ma jakiegoś sztywnego szablonu, który musi, który muszą, którą, w, w który się musi wpasować deweloper. To wszystko jest tak naprawdę już zostawione w gestii dewelopera. Czasami coś jest robione lepiej, czasami nie. Jest. Zazwyczaj jest, no bo przynajmniej to 60 lat tak na sekundę jest znacznie. Bo... że, to, że na początkowe założenia były takie, żeby żeby ta różnica między, między grą wersji na konsole pro a, a zwykłą odnosiła się praktycznie tylko do rozdzielczości, że nawet było, mhm, że, tak. że, że y, y, y, liczba klatek na sekundę ma być taka sama, i tak dalej. Ale z czasem, prawda, y, no, postanowiono jednak y, parę rzeczy zmienić. Szczególnie kiedy okazało się, że niektóre gry na, na pro mogą gorzej chodzić niż na, na oryginalnej konsoli. I jest chyba kilka tak. takich gier, też coś widziałem. wprowadzono nawet, tylko że to jest dopiero w, w becie, w tam, w, w nowego firmware'u na PlayStation 4, boost mode, czyli właśnie takie turbo, które jakby od, odblokowuje liczni, tak? że, że w, mhm. w takich grach na przykład, gdzie rzeczywiście klatki się liczą, jak, jak Battlefield i tak dalej, nie ma, nie ma tych ograniczeń. No to jest, są ciekawe rzeczy. No, ja, ja się cieszę, że jest jakiś taki, taki wyścig zbrojeń. Tylko no szkoda, że to się ogranicza, znaczy ogranicza się do, do, no w tym momencie do tego, że po prostu wprowadzałem nowe wersje konsol. Yy, bardzo szybko po premierze, właściwie nawet nie ma połowy znaczy... generacji, a już mamy, mamy yy, wersję super. Jednej konsoli za, yy, za niecały rok będzie wersja super, drugiej konsoli, więc naprawdę bardzo mało pola do popisu sobie zostawiam pod innymi względami. To znaczy, mnie to w ogóle dziwi, bo w tym momencie, kon momencie konsolą nam się upodobniają strasznie do PC-ów. To, to są takie bardzo sankcjonowane pc Nie możesz w nich pogrzebać. Mm -hmm. Natomiast, właśnie, właśnie to zaczyna przypominać troszkę taki wyścig zbrojenia jak z PC-ów. Przy czym, no, tu można się spierać czy cenowo. Cenowo to, to ma sens. To znaczy, mm, no, ja wiem, że te, tak jak wspominałeś, to na przykład dużo sprzedajesz, gierzysz w sensie się, kupujesz, przechodzisz, tak. I sprzedajesz, tak żeby nie tracić za dużo na wartości. Natomiast, no, niewątpliwie. Niewątpliwie wadą pacetów jest to, że musisz na początku trochę wydać. Chociażby właśnie na tą, na tą wspomnianą podstawkę, żeby móc potem zmieniać kartę graficzną raz na powiedzmy 3-4 lata. Hmm. I wydając, wydajesz wtedy pieniądze mniej więcej, które są równowartością kasy za nową konsolę, Natomiast przynajmniej jeśli chodzi o gry pecetowe, no to, to jednak to nie jest te 249,99, tylko raczej tak, tak no, 150. Tak, z, na z zawsze było tak fajnie, że kiedyś, i ja tak mówię, nawet to można powiedzieć, że z 15 lat temu. Że, kiedy no kiedyś tak, że kiedyś upgrade'owałeś po trochu jedną rzecz czasami pamięć wymieniłeś, czasami procesor wymieniłeś czasami właśnie lepszą kartę graficzną, a w pewnym momencie tak się stało, że jak chciałeś wymienić procesor to okazywało się, że jest nowy socket na tym procesorze i e, czasami jakiś tam powiedzmy mogłeś znaleźć jakiś najmocniejszy procesor gdzieś tam kupić, może używany i tak dalej i wmontować na tą swoją starą płytę i jeszcze dać tak troszeczkę nowego życia swojemu PC-towi, ale właściwie za każdym razem upgrade kończył się na tym, że właściwie wszystko musiałeś i tak zmienić nie? Że, że zasilacz za słaby że, e, że tu wąskie gardło jest więc co trzeba dokupić i tak dalej, tak dalej więc e, strasznie się taką właśnie taką, e, stąd właśnie też się wzięło to PC Master Race mi się wydaje że to stała się taka za, bardzo elitarna zabawa bo strasznie droga. I, i e, w pewnym momencie nawet e, weszło to takie modowanie PC-ów, żeby mieć te wszystkie fajerwerki, prawda? te neonowe światełka i tak dalej. To mi się wydaje, że to już jest taka zabawa dla bogatych no, Taki dzieci, tuning, tak, jak to się mówi. Znaczy, to może ładnie taki wyglądać, tak, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby mi coś takiego świeciło obok monitora, na którym gram, bo mnie to strasznie rozpraszało, albo to, więc nawet wiesz w, w Alienware'ach, gdzie masz takie wbudowane jakieś różne światełka, które w niektórych grach, co jest ciekawe, są wykorzystywane, na przykład w, w Shadow Warrior'ze w drugiej części te takie neonowe podświetlenia ze względu na, powiedzmy, kolor, nie? zielony, to masz pełne zdrowie i tak płynnie schodzi do czerwonego jesteś pewna na krawędzi, więc to jest świetne, to mi się podoba, no, albo na podświetlanej klawiaturze wypisują ci na przykład łang, nie, to, że tylko w-a-ng się podświetla, więc to jest, to jest sympatyczne, uh -huh. tylko że to jest taki, taki gimik, który raz wykorzystany, wiesz, cieszy, bawi, ale później to już na to nie zwracasz e, uwagi, ale właśnie z no i tak się to jest stało, że, że naprawdę teraz to się stało coraz droższa zabawa, szczególnie w aspekcie nowego trendu, czyli właśnie 4K, tak, i, i grania w tym, że no już znowu trzeba mocno naprawdę mieć sprzęt, a i, a i tak nawet te, te najdroższe karty bez, bez na przykład, nie wiem, wrzucenia i weseli nie, nie, nie pociągną nie w, wszystkich gier w 60 klatkach. chyba ta nowa Horza, Forza Horizon 3 na, na, mhm. na wersji PCTowej, w 4K chyba w 60 klatkach nie, nie pokaż. no ale to jest, to jest. Tak mi się wydaje, no ale na konsolach też przecież nie masz. Nie, nie to w masz dziś, odkąd ale... też nie masz 4K, masz tak masz zwany checkerboarding, tak? Tam są takie specjalne. Mhm. A spe taki specjalny rodzaj renderowania, który z mniejszej rozdzielczości jest w stanie zrobić to takie udawane troszkę 4K, także to wszystko jest tak natomiast mi się wydaje, że to nie wiem, no z, z mojej perspektywy to jest mocno niepotrzebne bo dlatego, że chociażby z tego względu, że żeby na przykład to rzeczywiście miało jakiś większy sens to tekstury powinny być też w rozdzielczości powiedzmy mhm. 4096, a nie tak, są mają zazwyczaj połowę tego, zresztą generalnie silniki renderujące nie lubią jakichś gigantycznych tekstur mhm. Dużą liczbę poligonów jeszcze zniosą, natomiast jak jest dużo, jak jest zatrzęsienie tekstur, to, to, to się karty graficzne właśnie dławią chociażby. Właśnie Piotrze, wracasz ostatnio do Fallouta 4? E, wiesz co, na chwilę, ale nie, nie, nie zdążyłem, Aha, tylko chciałem tylko zobaczyć jak ten, jak wygląda, bo nigdy nie widziałem Fallouta 4 w, te, w pewnych detalach ze wszystkim na maksimum. Zrobiłem to tylko po to tak naprawdę. No, przy czym oczywiście pobiegałem 15 minut i stwierdziłem, że ta gra nawet jest tak beznadziejna, jak była, więc... Ja ostatnio miałem taki nawet moment, że może bym kiedyś wrócił do tego Fallout do 4, bo to jest taka gra, która ona się ciągle rozwija, szczególnie na pc prawda? kiedy rodzą mody, kiedy, kiedy jakby społeczność dba o to, żeby, żeby ciągle coś się, coś się działo, nie? I, i to... A jak, tam, jak wygląda sprawa z DLC? No bo w przypadku innych Falloutów było dużo fajnych DLC, które naprawdę oferowały coś fajnego, natomiast w tym momencie wydaje mi się chyba, że tylko Far Harbor jest takim... Mm -hmm. To jest coś takiego jak Point Lookout? Dobrze widziałem? Przecież to tak wygląda troszeczkę jak, jak to rozszerzenie. Um, I to w zasadzie chyba jest jedna rzecz. I podobno ono jest dużo fajniejsze od podstawki. Ale to plotki. Nie, nie, znaczy tyle słyszałem, tyle przeczytałem gdzieś tam na marginesie. Ja bym chętnie wrócił właśnie, żeby zobaczyć ten dodatek, bo przyznam się, że jak pamiętasz, rozmawialiśmy o Fallout 4, to, to, to też... Ja byłem w takim trybie, nawet chyba kiedyś użyłeś tego księdek, nie, albo, albo ktoś inny, taki recenzencki, że chcesz jak najszybciej przejść, bo. bo Żeby zobaczyć całość, tak? Żeby to tak. ogarnąć. I ja się bardzo, bardzo pod koniec tej gry zmęczę, szczególnie, że ja tam później kilka razy końcówkę powtarzania ze względu na te. Chciałem zobaczyć po prostu inne, inne warianty zakończenia, mm -hmm. co by było, gdybym podjął taką taką decyzję. I, I do tej pory, prawda, do momentu, kiedy zacząłem właśnie tam znowu tam. Kiedy znowu usłyszałem o jakichś nowych informacjach dotyczących Fallout 4, nawet nie myślałem, żeby wrócić do tej gry, a ja teraz myślę, że jakby znowu znalazł czas, to, to chętnie. Szczególnie, że cały czas planuję wrócić do Fallout 3. Nie wiem po co, chyba kwestia mm -hmm. jest tego, że, że pojawiło się we wstecznej kompatybilności i, i, a, i, i okay. mógłbym zagrać prawda z, znowu, ale, ale nie wiem właśnie, czy, ja czy ja jest... ja już New Vegas, tylko, że to pytanie, żeby, żeby to chodziło dobrze w miarę, bo no, ta gra jednak była trochę zabugowana, przynajmniej na konsolach. Znaczy na pc tak ale na pc tak to już jakoś się mm -hmm. trzyma. I dodatki przede wszystkim są fantastyczne. Fallout Newega z dodatkami poza jednym, którym się, znaczy przynajmniej mi się nie podobał um, Honest, Hearts, Honest Hearts. To było takie średnie. Tam był ten motyw z Burning Manem i takie klimaty typu kaniony. Niespecjalnie, natomiast wszystkie pozostałe dodatki są fantastyczne. No właśnie. Każdy jeden, każdy jeden wnosi coś nowego i robi... A ostatni, ten, ten chyba Lonesome Road się to nazywa, Lone, Lonesome Road, mhm. A, gdzie się spotyka w końcu tego kuriera, który się przewija w podstawce, tylko w, tylko w tych materiałach takich do poczytania. Mhm. A, jest fantastycznie Ale to chyba Obsidian robił te wszystkie dodatki, prawda? Obsidian, tak, tak, tak. Obsidian, tylko teraz Obsydian się troszeczkę zmienił, tam chyba Chris Avalon odszedł z Obsydianu, tylko nie pamiętam, yy, gdzie teraz yy, tworzy gry, gdzie czym się. Tak, nie, nie musiałem sprawdzić. Też też. też ale ale no, sz, szkoda troszeczkę. Bo jednak. No tak, no bo to jest jedna z najważniejszych postaci na nie Tak, misia. i Obsidian zawsze był znany z tego, że choć może technicznie gry nie, nie, nie, nie były powiedzmy, nie, nie były to najwyższych standardów tytułów. Znaczy, to... no, Gry Obsidiana kupuje się po prostu dwa, trzy miesiące po premierze tak, i są tak. super. Ja cały czas planuję wrócić do AFA Protocol i to że ostatnio, jak ja widziałem to, zapomniałem, jak ta gra miała takie, takie nie że sterowanie, tylko jak ta postać się śmiesznie poruszała. Ta, ta animacje tak. są tak komiczne, nie wiem, nie wiem, czy będzie. Trochę jak to, z czasów, nie z wiem, móc, z, z PlayStation 2, może pierwszego... Coś, tak. coś takiego, plus to w ogóle jest chyba jeden, właśnie, nie pamiętam, na pewno to wygląda jak jedna, jedna z pierwszych wersji silnika Unreal Engine 3. Tak. I to takich naprawdę pierwszych, pierwszejszych jeszcze przed Gearsami, jeszcze przed w ogóle wszystkimi. Tak, ale to była fantastyczna gra pod tym względem, że tam wybory naprawdę y, znaczyły i y, czasami wydawało się, że coś jest niemożliwe do zrobienia dopóki nie dowiedziałeś się w rozmowie, y, że akurat ktoś inaczej coś zrobił, albo inny miał zakończenie. Zastanawiałeś się, ale jak do tego doprowadził? już samo to takie odpłynięcie prawda y, ku zachodzącemu słońcu no ja miałem, mój wariant był totalnie inny mi się wydawało, że nie, absolutnie nie da się tego zrobić inaczej, okazało się, że nie. A tam się dużo rzeczy da zrobić, ale właśnie to jest, naj, to jest najciekawsze, że to jest, w sumie kurczę, nikt chyba tego nie próbował powtórzyć, że to jest w zasadzie, przynajmniej mi nic nie przychodzi takiego do głowy, żeby była jakaś, żeby była jakaś inna gra, czy tego typu, czy w ogóle w innej konwencji, w której bronią tak naprawdę, że znaczy nie bronią, um, w której celem jest tak naprawdę zdobywanie informacji, wypełnianie dossier. To jest coś absolutnie niesamowitego, że im się udało z tego zrobić rozgrywkę. Oczywiście oprócz tego, że tam trzeba strzelać, kakować i się skradać. Ale generalnie najważniejszym celem tej gry jest zbieranie informacji. Mm -hmm. Informacja to jest potęga w tej mm -hmm. grze. Szkoda, szk szk szk że AK tak, tak się potoczyły losy, no ale... Znaczy wiesz, najgorsze jest to, że ten, że... Znaczy o ile dobrze pamiętam, że prawa do alfa Protocol ma Sega. No. I tutaj będzie ciężko cokolwiek zrobić, przypuszczam z tym. A Sega, Sega tak jak komuś da prawa do, do, do, do, do swoich marek, to, to nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie. No, Zdarzyło się to? Tak, Gearbox, no? tak. Może... W tym sensie, że pozwoli zrobić grę, licencja. tak, licencja, Ta tak, plotka tak, tak. taka, nie wiem, czy potwierdzona w końcu, czy nie, że, że Gearbox prawda, dostał pieniądze na zrobienie Alien Colonial Marines i tak naprawdę. Wykorzystuje, żeby zrobić Borderlands. Borderlands 2. Tak. Tak, tak, tak, tak. To no. Często powtarzane. Nie wiem, czy to jest plotka, ale tak się nieoficjalnie mówi, że panowie znaczy nie przepuścili tak. go. Po prostu wydali samą kasy. Ale znowu, znowu chyba Sega zdecydowała się, że... O, zapomniałem nazwy studia, które wcześniej chyba robiło gry bardziej strategiczne, taktyczne. A creative Assembly. Tak, zrobiło Alien Isolation, które jest grą... Fenomenalną, jeśli chodzi o atmosferę. Końcówka mi się trochę nie podoba. Bo za dla mnie ta gra była za długa troszeczkę. Oni tak jakby, oni się tak strasznie bali z nią rozstać, Ona była tak, oni ją tak kochali strasznie, że tak. nie mogli jeszcze godzinę. na tak, tylko po końcówka, moim ja, zdaniem, to już był po prostu kosmos. Ale trochę to się wpasowuje, prawda, w, w atmosferę filmów, nie? Że, że filmy mhm. też zaczynają się po prostu od od takiego ciągnącego się jak, jak, jak guma suspensu, że po prostu czasami to nie wiesz, czy, czy coś nie wyskoczy, po prostu nie wiadomo skąd i jest, jest tak ciężka atmosfera. Wszystko się toczy powoli, powoli. I to jest też w filmach science fiction, jest, że po prostu początek musi być wolny. Nie, to jest jakaś zasada. David Boyle chyba, o ile się nie mylę, y, reżyser Sunshine mówił, że po prostu możesz tak. przyspieszyć Prawda, troszeczkę na, na, na, na, zawiązanie akcji, ale to nie pasuje do filmu. I później gdzieś jak mu, musisz przemontować początek filmu, bo musi być troszeczkę wolniej. Musisz pokazać tych bohaterów przy stole, jak na przykład coś jedzą i tak dalej. Wiesz, na statku taka scena mm -hmm. typowa. I Dopiero później zaczyna się właśnie taka akcja, żeby skończyć prawda, na fajerwerkach, na strzelaniu się i tak dalej. No i... No w tym momencie można powiedzieć, w przy, przypadku Alien Isolation, że oni w zasadzie wypchnęli dwa filmy w jeden. Tak. To znaczy zaczęli jak obcy mm -hmm. jeden, a skończyli jak aliens, mm -hmm. tak? Bo potem tak naprawdę tam już były takie hordy, że... To... Ale to jest pięknie, się udało im zrobić właśnie to atmosferę, tą oprawę. Yy, yy, no, to, jest, to jest to, że, że, ta, że ta gra wizualnie yy, no, nie można jej nic zarzucić. I to mi się bardzo właśnie to prawda. Yy, w tym, to to prawda, podobało. Ale próby te, te, tezdy i, i wielu, yy, wielu gier, yy, które przygotowują. Nie wiem, czy wiesz, no, jest siedem jakichś projektów nad tymi pracują. Aż 7 matko No przecież nie mają małe znaczy, Parę projektów to są takie, jak na przykład nie wiem, Fallout 4 VR, albo ja nie wiem, jak oni chcą to A, zrobić, okay. dlatego, że w tak dużej grze, jeśli chcesz się poruszać, prawda, w hełmie wirtualnym, to, to się tak jak w grze, jak w shooterze, momentalnie po prostu wysiada ci yy, yy, mózg i, i zbiera się mój, to oczywiście możesz się do tego przyzwyczaić. Więc nie wiem, jak oni są tymi mi żabimi skokami zrobić, coś takiego. To znaczy, ja, ja mam nadzieję, że oni to po prostu zrobią, że po prostu przeprojektują tę grę, że to nie będzie Fallout 4, Fallout 4, no bo to byłoby aż dziwne. Tak. To znaczy, zazwyczaj, zazwyczaj jednak twórcy gier, którzy się zaczynają specjalizować, albo już, już są wyspecjalizowani w wirtualnej rzeczywistości, mówią, że na te gry po prostu się osobno projektuje. To nie jest... Wirtualna rzeczywistość to nie jest przedłużenie peceta. Mhm. Tylko to jest raczej tak jak tablet albo komórka że to jest zupełnie jednak inna platforma, która nie wyeliminuje peceta, natomiast to zdaje się, że Michał Staniszewski z plastika naszego polskiego, płuckiego nawet bym powiedział, no. właśnie mówił coś takiego, że, że, to nie jest, że, to, że to trzeba grę projektować już myśląc o, o, tym, o, tym, o tym konkretnym Dokładnie. medium, który znaczy, się w tym momencie wirtualnym. Przykład może nie jest, nie jest tak... Yy, yy, yy, yy, yy. Jako przykład można dać tablety, prawda, że w momencie, kiedy na tabletach próbujesz dać gry, które mają jakieś wirtualne kontrolery, prawda, przyciski i tak to te gry nie wychodzą. Możesz zrobić, prawda, grę, która teoretycznie jest klonem, albo portem, nie wiem, gry z, z konsoli, przecież mamy chyba wszystkie części GTA są i teraz bulli ostatnio się pojawiło na, na tym, ale ciężko się steruje, prawda, ale jak masz gry, które korzystając z, właśnie z, z ekranu dotykowego czy jakichś innych dodatkowych funkcji, tam żyroskopu, tak dalej, na przykład jak Infinite Blade, to nagle okazuje się, że, że można mieć fantastyczne tytuły, yy, które, które sprzedają właśnie rozgrywkę na, na tym urządzeniu bardziej niż na przykład na, na czymś innym. I, yy, ja ostatnio nawet zacząłem tak się zastanawiać nad tym PlayStation VR, jako że to jest takie urządzenie, które które teoretycznie no, wiesz, że podłączysz do konsoli i ono już będzie działać. Nie, nie, nie, nie, nie może być tak skomplikowane jak, jak Oculus Rift czy, czy, czy Vive. Też chyba nie wymaga od Ciebie, żebyś musiał przystosować sobie pomieszczenie, tak, żeby mieć dużo przestrzeni. Nie, nie, nie. No właśnie, właśnie widziałem już rozgrywki na PlayStation VR, zwłaszcza tego ostatniego Residenta i z tego co widzę, no to to dobrze działa. W sensie mm -hmm. W sensie już to urządzenie zdobywa sobie coraz więcej fanów, no i jest to tyle wygodne, że po prostu tu siadasz, zakładasz na głowę, wyglądasz jak debil, ale no gra się w to świetnie. Tak. Ludzie po prostu szaleją na punkcie nowego rezydenta i podobno rozgrywka jest fantastyczna. Oczywiście trzeba sobie robić przerwy, bo tak jak mówisz, to nie jest jednak... To jednak tutaj VR był jakby dodatkiem, a nie... A w tej wersji takiej niewiarowej jeszcze Biohazard? Wiesz co, czekam na razie, dlatego, że czytałem pierwsze recenzje, to to, to, to, to, co mi przyszło, znaczy, to, co mi się rzuciło, jakby, to to, że to nie jest aż tak fajna gra, żeby ją kupować od razu, o, może w ten sposób. Demo mi się bardzo podobało, i właśnie, właśnie gdzieś czytałem takie głosy, że demo jest w sumie fajniejsze niż cała gra. W sensie mhm. suspensu i właśnie tego pierwszego wrażenia, które robi, że potem to już tak dobrze z tym nie jest. Ale, ale, tak czy inaczej. Tak czy inaczej, w pewnym momencie kupię, no chociażby, żeby zobaczyć, czy jest lepsze, bo, wiem, bo z tego co słyszę, to jest lepsze od Outlast, za którym ja na przykład nie przepadam, a wiem, że jest mnóstwo fanów tej gry. Outlast ma taką ciężką atmosferę, że ja w pewnym momencie już nie mogłem. Nawet wiedząc, że mogę grać przy zapalonym świetle, ale to psujesz sobie zabawę, to jednak Outlast jest, jest bardzo, bardzo, bardzo ciężkim. No jest, jest troszeczkę ciężkawy, tak. No Jeśli grałeś w amnezję, to, to, to jest mniej więcej mm -hmm. na tym poziomie. Natomiast Outlast jest w przeciwieństwie do amnezji znacznie, znacznie bardziej przewidywalny i w pewnym momencie po prostu wiesz co będzie za sekundę i mnie, to, mnie tak gra znużyła w pewnym momencie. mimo tym, że już przestałem w pewnym momencie kompletnie uważać na fabułę i... Mhm. W zasadzie to nie, nie pamiętam, czym się to skończyło, ale jakimś krytyństwem w straży. pierwsze, bo ja cię znam jako fan... Znaczy, no nie wiem, czy, czy takiego... Ale przynajmniej umiarkowanego fana y, serii Resident Evil. I chyba no nawet tak, grałeś tak, w tak. szóstą część, prawda? W szóstą, w piątą, w czwartą, w trzecią, drugą i nawet w pierwszą. Więc, więc W zerową chyba, to... tylko nie grałem. I jak ci podoba to przejście, prawda, w, z, z trzeciej osoby do, do, do pierwszej perspektywy z pierwszej osoby. Jak, jak, czy to jest w ogóle ciekawy, ciekawy zabieg? Bo, bo mi się wydaje, że to jest troszeczkę ukłon w stronę PT, prawda? czyli tego, tak, tego tak, tej legendarnej się... i tego teasera, playable teasera Konami, który nigdy się nie ukaże, bo Konami... Ja myślę, jest zła... że oni bardzo ładnie skorzystali na tym, że ta gra się nie, nie, nie ukazała, bo gdyby Kojima rzeczywiście miał okazję pokazać, jak on siedzi w horrorze, w zasadzie to już miał okazję pokazać, bo de facto różne motywy z, no, z Phantom Pain są przecież tak naprawdę takim horrorem. Przecież z intro do, do Phantom Pain, ta sekwencja początkowa to jest horror w czystej postaci. Mm -hmm, mm -hmm, A, tak więc cool. myślę, że on by się doskonale sprawdził Czy znaczy to dzięki temu, nie dość, że Pity zyskało status kultowy kultowej, to, kultowy i to, mówi, to jeszcze po prostu to, że ona jest niedostępna i jedyny sposób, żeby w nią zagrać to jest to jest, trzeba posiadać konsolę, na której ona została oryginalnie zainstalowana. Mm -hmm. Tak, nie Więc można było skasować z dysku. To jest jak święty gral, to jest biały kruk. No, ktoś z, z się konsola, traci grę I, w, i, w, i każdego roku jest coraz mniej drogyska. konsol, które mają PT zainstalowane. Więc po prostu za 10-20 lat to po prostu przejdzie w coś w jak nie wiem w kierunku Urban Legend i, i to będzie ciekawa. Może tak być, może tak mhm. być. Ale ja to trzeba było zrobić inaczej, jak wiesz, jak mhm. już zainstalowałeś to PT, to po prostu od razu taką konsolę do piwnicy, gdzie się z, z, schować po prostu, wiesz, w, w, w, w, No ale w podoba Ci się to przejście właśnie do, do pierwszej... Znaczy podoba się, no zobaczymy, Przejście do zagrasz, pierwszej osoby ale... podoba mi się, tak. Znaczy, przede wszystkim co bardziej, bardziej tematyka mi się podoba, bo to są takie klimaty trochę, nie wiem, American Horror Story, tak mi się to kojarzy przynajmniej. Trochę też detektyw ten, detektyw ten pierwszy. Mhm. A te klimaty takiego dzikiego amerykańskiego południa. Kto wie, czy to nie zainspirowało, prawda? To, to myślę, coś... że myślę, że gdzieś mogło, myślę, mm -hmm. że gdzieś mogło. To jest. To, to jest na pewno... Ale wspomniałeś o Kojimie i tak sobie myślę, nie mieliśmy okazji porozmawiać, o The trending. Przynajmniej nie wydaje mi się, żebyśmy mieli okazję mm, porozmawiać. Chyba nie, bo ten trailer wyszedł jakoś tak w listopadzie, tu już w grudniu. na pewno widziałeś Oczywiście. po prostu mnóstwo, mnóstwo jeszcze dodatkowych materiałów, na przykład jakieś osobne zdjęcie z Mikhelem... nie, Matzem, zdjęć nie, widziałem. On... No jest tak wiesz, on, on po prostu. Y... Dużo się, się mówi o, o tym, co, co mógłby zrobić Kojima i tak dalej, ale tak naprawdę zanim cokolwiek zobaczymy, to, to jeszcze pewnie za 3-4 jakieś szalone zwiastuny. E, e... I na pewno wszystkie wprowadzają w błąd, albo nie mówią całej prawdy, jak to u niego. No właśnie, to, prawdopodobnie one mogą mieć, e, znaczy, może postacie się pojawią, tak? Może będzie e, e, czy Ridus, czy właśnie e, Mikkelsen, ale ale czy te gry w ogóle będą mieć cokolwiek wspólnego z tym, co się tam pojawia? Dla mnie to był zawsze taki komentarz w tych scenach do tej jego sytuacji z, z, z Konami, prawda? Czyli mhm. to dziecko takie, e, które, które przedwcześnie, prawda? Bo, bo wiesz, sztuczna lalka, no nie, ale oderwana od no, no, i no, no. no tak dalej. To Przytula tak. to dziecko i, i te, te, te, te śnięte ryby dookoła, te, te, ten wianuszek USB, nie wiem, znaczy nie, wianuszek, przepraszam, naszyjnik z USB. No, ale to było tak niesamowite, że tak w sumie absurdalne, że ja byłem zafascynowany tym. I ten drugi zwiastun y, z Guillermo del Toro już już mnie tak y, nie zaskoczył jakąś taką jakąś super myślą, nie? Ten płaczący ropą naftową Macno. Y, nie wiem, czy... mi to się w ogóle kojarzyło z doktorem Strange'em, bo przecież tam Matt też grał głównego złego i zresztą nie był zbytnio... Może mm -hmm. nie tyle, nie był zbytnio przekonujący, co nie miał zbytniego pola do popisu prawdę mówiąc, jeśli chodzi o mm -hmm. a, teksty i w ogóle wszystko. Natomiast on też tam tak trochę wygląda, w sensie też mu tam tak, też takie oczka czarne pomalony. Byłeś na Strange'u pewnie w kinie. E, widziałem, tak. Jakoś no, no, nie, no. nie zrobił na mnie specjalnego wrażenia. Owszem, to dobry film, ale ja już jestem trochę zmęczony takim kinem właśnie superbohaterskim, nawet jeśli... On trochę odbiega od, od tego kanonu Avengersów i tak dalej. pewnie no to wszystko to... się tam połączy i nie pewnie będą razem skupracować. Tak, no to tam już wiesz, w tych napisach końcowych były jakieś tam fragmenty Storem tak. nagrywane, ale... Albo parę um... fajnych momentów takich, że, że się uśmiechnąłem, tak? Że, że, że było parę elementów zabawnych, więc... no ja, ja, wiesz, ja, że tak powiem, nie tylko ani Kapitana Ameryki, ani nie Avengersów, generalnie unikam raczej takich rzeczy, a na hmm. Doktora Strange'a poszedłem oczywiście, bo Benedict Cumberbatch um, i dlatego ten film mi się podoba, bo to jest takie, wiesz... Bardzo dobrze że myślniczo zrobione kino, nazwijmy mm -hmm. to w cudzysłowie, nowej przygody. Tak, tak, tak. tak. Bardzo no i, solidnie. No i Kojima wielki fan e, Hannibala. E, no, no Myślałem, tak. że musi mieć tych, tych, tego aktora prawda, u siebie, ale to, to z tego wynika chyba nic. No, spodziewasz się w ogóle, że, że cokolwiek... Tak się że... niczego po Kojimie nie spodziewam w tym momencie, naprawdę. Jest I... tyle niewiadomych. Ja nawet tak na naprawdę nie, nie, nie, nie wiem, Jania na przykład nie wiem, jakie on ma studio i w ogóle kto go będzie wydawał i na kogo on teraz pracuje, w tym sensie, że jaki mają budżet na przykład, czy to będzie gra taka średnio budżetowa, wysoko, no, Przypuszczam, że wysoko budżetowa, no bo on raczej nie schodzi z pewnego poziomu. Mhm. Ale... Czy to, jest, to jest w ogóle bardzo fascynująca postać, dlatego, że on w wywiadach nigdy, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że wywiady są tłumaczone, prawda, że nigdy nie jest tak, że wywiady są po, po japońsku w całości, tylko zawsze jest tak, że jest jakiś tłumacz z angielskiego na japoński. Przynajmniej te, te wywiady, Video, e, tak. wideo, które oglądałem, to... I dlatego nigdy nie, tak naprawdę nie widziałem Kojimy rozpływającego się. Bo zawsze musisz mieć taki rytm dostosowany do tłumaczenia. No wiesz, że nie możesz na przykład mówić ciągiem przez, przez pięć, sześć minut, prawda? Uh -huh. Tylko musisz dać, robić te pauzy i czasami się w, z rytmu. I zastanawiam się, czy po prostu, gdyby miał możliwość tak ciągiem powiedzieć, co, co myśli, to wtedy rzeczywiście poopowiadałby o tych aspiracjach, że to nie byłyby jakieś wyklepane teksty, albo nie tyle wyklepane, że one no, nie, noszą, nie niosą nic interesującego. No jak była na, na, po gali, prawda, y, Jeff Kelly zrobił wywiad właśnie ze swoim przyjacielem Kojimą, to z tego wywiadu nic nie wynikło. To, ty, ja mógłbym udać, że jestem Kojimą, ty mógłbyś udać, że jesteś Jeffem Kelly, zadać mi jakieś pytania, ja bym mógł odpowiedzieć w taki sam sposób y, interesuje, że, że pracuję, że wczesny etap, że to, że tamto, ale nic konkretnego, żadnej myśli, ża, żadnego... Myślę, że to jak, jak większość rzeczy na Game Awards było jednak ustawione dosyć konkretnie, więc... No, już ale... Y, <laughs> za 5-6 lat może się przekonamy, czy coś z tego... Z tego wyjdzie. Ale grom, na którą e, obaj e, czekamy, to jest e, Prey. I to jest tak. Prey 2, ale on bez cyferki się pojawia, prawda? No to jest, ja bym powiedział, że to jest raczej System Shock 3, ale no okej. Okay. No, znaczy, jeśli, znaczy, ja nie wiem, jak, e, znaczy System Shock 1 i System Shock 2, to jednak był, e, t, on, one były połączone. Więc jeśli, jeśli no tutaj nie wiem, takie połączenia, to więc można powiedzieć, że to jest duchowy spadkobierca system, e, system Shocka trzy oczywiście robiony przez inne studio, bo to chyba Arkane Studio robi, tylko... Arkane, a, a kto, kto, kto się robi trójkę? Ktoś robi trójkę? Tylko nie pamiętam kto, o matko. Ja, czy na pewno jest jakiś studio, który robi ten remake pierwszej części. Mm, tak, takie mniejsze studio, które robiło wcześniej chyba mm, port, znaczy port, w sensie tak, żeby, żeby jedynka działała w ogóle na czymkolwiek, mhm. żeby, się, żeby można było ją sprzedać na Google, tudzież na Steamie, tudzież na obydwu platformach. Mhm. Night Dive Studios? Chyba Night Dive Studios, nie jestem pewien. A to chyba, tak, ten remake, tak, tak, tak. I no, ten Nime wygląda bardzo interesująco, jak na grę, no jest taki która ma być. Imik. Tak, no, gra ma być po prostu takim przystosowaniem tego, tego starego klimatu y, do, do nowych oczekiwań, tak? Tak, żebyśmy my mogli grać w, w, te, w tą starą grę, ale nie być odrzuconym przez interfejs, przez sterowanie. sterowanie i tak dalej. Tak, no. to, to prawda. Ale Prey, y, ja już się przyznam od razu, bo, bo wyszłoby od razu dyskusji, więc co mam ukrywać? Wzbroniłem się przed obejrzeniem. Te, tego godziny, tak, tak, tak, pierwszej godziny i nawet wiele osób <laughs> mówiło, że jeśli chcesz grać Hej, nie oglądaj tego filmu. Ja Pozwól się zaskoczyć, godziny, tak, tak. Tak. Że, że ten i y, no, nie będę pytał Cię o szczegóły, y, powiedzmy, co tam widziałeś, ale o Twoje wrażenia chciałem, chciałem zapytać. Czy... Moje wrażenia na razie są bardzo dobre. a Mówię, no mi się to bardzo kojarzy z drugim systemem szokiem, wszystko mm. co tam się dzieje. W zasadzie m, nawet interfejs jest troszeczkę podobny Um, powiedzmy, że no, nie, nie było takich cudów, jak zmienianie się w kubek od kawy i gdzieś tak. tam lądowanie za biurkiem na przykład, bo to jest super. Uh, natomiast, uh, natomiast cała ta otoczka strasznie trąci system szokiem dwójką. Mhm. Um, o, łącznie z takimi oczywiście smaczkami, że pierwszy kot to zawsze musi być 0,451 jak we wszystkich grach um, od czasów Looking Glass Studios praktycznie, przynajmniej tych ludzi, którzy wyszli z Looking Glass Studios, czyli chyba najważniejszych joke, tak? ludzi. No to jest, wiesz, to jest, uh, no, to jest aluzja do Fahrenheita 451 A, okay. um, i zawsze ten kod jest albo 4500 na przykład. Dobrze, dobrze? 4510. Tak, tak, tak, albo to jest, albo to zazwyczaj to jest 451 albo 0451. Zawsze każdy pierwszy zamek musi się zaczynać, znaczy zamek, to pierwszy kod gdziekolwiek, czy to jest safe, czy to jest, czy to jest właśnie klawiatura, taki zamek cyfrowy, to się zawsze musi. Się to jest niezły kod. life w ogóle w grach. To wiesz? już od dawna jest. To jest... Tak <laughs> Po było... prostu, jak nie wiesz jakiś kod, nie znasz jakiegoś kodu i nie masz jakiejś podpowiedzi. Jeśli wiesz, że to jest pierwszy 451 Zaw... zacznij zawsze od 451, albo od 0451. Tak było w pierwszym dewseksie, tak było w system szokach, tak, mm -hmm. w... tak było w nawet w Bioshocku Infinite, w którym chyba jest tylko jeden kod do sejfu w <głos> <głos> Także oni są bardzo konsekwentni pod tym względem, jak widzisz. Ale... Wszyscy ludzie, którzy wyszli jakby z, wiesz, ze starego Looking Glass i ze starego Irrational, przecież było kiedyś jeszcze wcześniej Irrational, jak współpracujące z Looking Glass przy System Shocku drugim, to oni to mają zakodowane, więc <głos> w pierwszych Deusach, znaczy w w we wszystkich Deusach i w, tym, w tych nowych Deusach też 0451 to jest pierwszy kod do wszelkich szafek, tudzież drzwi ale y, tak zastanawiam się czy w tym Preju, bo to jest to, to chyba nie ma nic wspólnego z tym co znaczy właściwie ze zwiastunem, bo chyba rozgrywki żadnej nie było widać wiem, że był jakiś fragment y, pokazany wcześniej, nie ta pierwsza godzina tylko jakiś fragment y, rozgrywki, że chyba było widać tego koło wyboru, czy coś w tym stylu ja nie pamiętam dokładnie co było, ale jakiś czas temu coś pokazywano, y, jeśli chodzi o Preja kiedy już wi było wiadomo, że jednak y, y, Praca nie została anulowana, być może zostało rozpoczęta od początku, wiesz, że ponownie rozpoczęto pracę nad, nad grom, ale przez to, że to robi Arkane. Oczywiście Arkane jest dużym studiem i na przykład, nie wiem, teraz jak oglądałem sobie napisy y, końcowe, ale nie jeszcze przed przejściem gry, tak, Dizona mhm. 2, to, to y, studio, które robiło właśnie Dizona 2, przynajmniej na początku, to się pojawia y, Lyon, nie, że Arkane Studio ale... Lyon. Tak, tak, bo nie miałem dwa studia. Z tego, co pamiętam, to pierwsze miałem chyba w Teksasie, tak? bo stamtąd czystów mhm. w Austin, bo Arkane pochodzi z Austin. Zresztą, no, no właśnie dlatego, że ludzie, którzy tworzą obecnie Arkane, to się wywodzą albo gdzieś tam jeszcze z końcówki Looking Glass, a bardziej chyba z Ion Storm, które tak. tworzyło... No i też z dużo 1983. ludzi e, w, e, z Irrational Games, znaczy jak się, jakby, jakby, bo to pewnie była zmieniona na nazwę nie, 2 Boston, tak się nazywał i Rational Games, przed... przed 2 Boston w pewnym momencie było, co to później zmieniło. A, później zmienili się na, na Rational Games, I potem Rational, Rational, Rational, Rational Games się rozpadło tak, tak. po premierze y, Bajszczyk Infinite i tak. duża część ludzi przeszła właśnie z, do Arkane, mhm. y, i tam a jakiś tam mały trzon, nie wiem, tam 15 osób, bo właśnie z, Ken, z Kenem Lewinem zostało w Rushton Games. Nie wiem, co oni robią, nad czym pracują. Też nie mam pojęcia. Mam mam Kena Lewina śledzonego na Facebooku. Ja też, mówię, ja mówię, też. coś rzucę, tylko ten. przeważnie rzuca coś z Bioshockiem. Jakieś, prze, tak, tak, jakieś tak, tak. cosplay albo jakieś inne interesujące no, no, no, no. rzeczy, jakieś grafiki. E, to, to jest super. No i zastanawiam się w ogóle w tym, e, czy czuć w tym Preju. E, preja? Preja, preja, preja? Preja pierwszego może nie, nie. <laughs> Dishonored <laughs> albo na przykład, nie wiem, Bioshocka. Znaczy, Bioshock, jest, Bioshock jest raczej, wiesz, no pochodno system szoka, więc, więc to tak. I to taką mhm. mocno rozwodnioną. Tak. Um, więc, więc w zasadzie, nie wiem, wszystko tak naprawdę sprowadza się do system szoka, przynajmniej drugiego, bo pierwszego to może być trochę trudniej. Mhm. No bo mhm. Dizoner był, był grą, która zaskoczyła wszystkich i to niesamowicie pozytywnie, że to właściwie mhm. był że to był taki szok, czy nawet taki System szok, ale w, w takiej atmosferze, nie? Prawda, nie wiem, w początku, czy tam po pierwszej pozycji. Czy ja bym tego System szokiem wie... nie nazwał, mimo że to raczej to był taki TIF, ale taki połączony tak, taki tak, taki, tak. Wiesz, taki z elementami raczej, znaczy w sensie to było coś pomiędzy TIF-em a asasynem takim jakim Assassin powinien być, czyli nie Prince of Persia 3D wersja 2.0, tylko Assassin. No. Dokładnie, <śmiech> dokładnie. Zdaje się, że to po prostu czuć tego, czuć to, to doświadczenie, że, że oni wiedzą, co, co robią, że. Żeby, dlatego po prostu Prey może się okazać najlepszą z tych wszystkich gier, że może być właśnie jeszcze no lepszym ja, ja mam troszeczkę tak, z takich stylistycznych rzeczy, które powiedzmy mnie trochę męczą mnie już trochę męczy Art Deco w grach bo jednak było trochę tego już dużo i teraz w momencie kiedy znowu widzę stację Talos która wygląda właśnie trochę jak Bioshock to było tak no, tam widać pewien oryginalny styl na szczęście to nie jest tak, że to jest tylko Art Deco tak jak w Bioshocku ale no Mamy jakieś tam troszeczkę, od razu mi się takie znużenie może, tak samo generalnie bardzo dużo jest steampunka w grach. Ta, ta, ta, ta konwencja gotunkowa też już chyba została wyzuta, zużyta i fajnie by było się przerzucić na coś innego, nie wiem. Jest taka, jeszcze, taka ale... moda, tak, dokładnie, że to okresowo, pewnie to przeminie. Pewnie przeminie, tak. Może właśnie za, za parę lat wróci taki czysty cyberpunk, nie? Bo, bo mamy cyberpunk, oczywiście on się pojawiał i, i Deus Ex, tam parę innych, innych gier, ale może właśnie z cyberpunka robionego przez CD projekt wreszcie z... wróci moda na taki autentyczny cyberpunk. Taki... No nie wiem, czym można tak powiedzieć, nie, ale tak ale taki, taki... taki właśnie z tego starego cyberpunka mówisz o tym ten, ten jak to się mówi, ten cyberpunk kojarzący się z tym z papierowym rpg tak? Z tymi czasami z latami 80. -tymi. Tak, z atmosferą trochę uh -huh. właśnie z Neuromancerem, trochę no, no, Johnem no, no, no. Monikiem, no nie, oczywiście trochę przebajerowanym, nie? bo Wiadomo, jak, jak te wizje e, pisarzy, no nie, no, jakie one odzwierciedlenie teraz znalazły, że jednak no, sporo może czemu się minęli, prawda? No, sama wirtualna y, znaczy y, y, cyberprzestrzeń, prawda, czy internet zupełnie inaczej wygląda, inaczej się po nim, nim chodzi, no i te są zagrożenia wynikające z tego, prawda? prawda. Y, nie używa się mózgów, czy tam wszczepów mózgowych jako dyski twarde, żeby przemyślać informacje. No, to, jest, to jest niepotrzebne. prawda? Całe szpiegostwo, które polegało na tym, że gdzieś musieli się spotkać ludzie, żeby sobie coś przekazać. Nie wiem, czy tu informacje, czy powiedzmy nawet nie w science fiction, czy nie wiem, jakiś mikrofilm. No w dzisiejszych czasach to właściwie to wszystko tak jakby staciło na tym romantyzmie, więc jakby gdyby oni wrócili w cyberpunku do takiego, do takiego science fiction, ale nie bez takiej dużej poprawki na rzeczywistość, to co wiemy, to mogłoby być ciekawe, bo to wróciłbym do takiej romantycznej wizji tego świata. Myślę, że jakby co to podkładkę mamy, to znaczy generalnie retro to z lat 80. się bardzo dobrze sprzedaje, no i wszystkie te takie neonowe gry od Neon Struck po hotline Miami dowodzą, że ludzie chcą takich rzeczy, więc i to jakby to się nie nudzi specjalnie. Dokładnie, dokładnie. Ale propos Disney 2. Zapytałem cię, w co ostatnio grałeś? Ja wiem, że w Dishonored 2 przynajmniej tak mi się obiło. No, wiem, że też w, tak. w, w Darkest Dungeon tak się to mówi? Darkest Dungeon, tak. Ta Darkest ta Dungeon ale to może za chwilkę o tym, ale tak. Dishonored 2. Ja dopiero zacząłem swoją przygodę. Jestem na, pod koniec co, trzeciej misji i gram Emily. A kogo wybrałeś? No właśnie? właśnie, wybrałeś Emily. No to dobrze, że się przyjemnie gra. Że przez to, że tak dawno grałem w Dyzon, że ja zapomniałem o tych takich... O, o unikalności postaci Corvo, tak? że, że nawet ten blink, no nie? Kiedy, bo, bo, bo Emily ma coś do tej takiego skoku połku uh -huh. i to jest ciekawe, bo można to już wykorzystywać do, do, do wskakiwania na półki, których na przykład nie widać tego punktu, gdzie lądujesz. Więc to jest na pewno e, duża zaleta tego. Oczywiście to też działa, e, ma swoje minusy, no ale to, to nie o to chodzi. chodzi. Chodzi o to, że po prostu przez to, że tak dawno nie grałem korwo, to ja nie czuję tej jakiejś diametralnej różnicy w sterowaniu znaczy w ogóle w grze e, Emily co mnie bardzo e, e, się podoba jest dużo więcej narracji i chyba jest voiceover którego nie było w Dishonored 1, ale to ja, może mi po prostu pamięć e, nie, nie, nie, dobrze mówisz, znaczy w podstawce w podstawce nie było, był cichy bohater, tak. niemy bohater i, I ja nawet zastanawiałem się czy, czy y, będzie tak, że na przykład Emily ma voiceover, ma, ma głos w głowie, tak, że cały czas ci opowiada wszystko. A korwo, jak włączysz sobie grę Korwo, to będzie cicho. I, I nawet zrobiłem tak, że po prostu zacząłem grę i, i tą i tą postacią. I Korwo no można odzywa się tak. osobno. Tak. Nie, Korwo się, Corvo się odzywa, korwo ma. No w sumie tutaj Steven Russell miał dosyć trudne zadanie, bo ja byłem ciekaw, czy on będzie miał taki głos, ale Garrett, bo to mhm. byłoby takie bardzo. No, przewidywalny. Natomiast on fajnie z tego w sumie wybrnął. Moje... W sensie, że to jest taki starszy. Widać, widać jakby masz poczucie, że to jest, że to jest właśnie ten, ten. Ta postać na ekranie, że to jest taki. że to nie jest złodziej, to jest taki trochę zabójca ale trochę nie. Mhm. Ale no, dla mnie największym problemem jest mimo wszystko to, że on nie, miał, nie ma tutaj pola do popisu jako aktor. W sensie ja mam wrażenie, że wszystkie jego Wszystkie jego kwestie, wszystkie jego monologii, które słyszymy, są strasznie na jednokopyto. Znaczy, ona zawsze taką ściśniętą szczękę jest takim starzejącym się asesynem, który chce się zemścić. Trochę jak, jak, jak, jak ktoś, kto byłby, w jakiś chemiczny sposób pozbawiony emocji, no nie? Żeby być właśnie idealnym zabójcą, który nie podlega właśnie takim takim ochom i achom. Nie? Trochę tak, znaczy on, on, on ma tam gdzieś niby takie troszeczkę momentami, momenty zadumy, jak to, jak to troszkę starszy człowiek, natomiast ale brakuje, brakuje tam taki, brakuje mi tutaj takiego. A brakuje mi czegoś, co by sprawiło, że ta postać jest żywsza, że to nie jest tylko taki sosem, który chce pomścić i odzyskać w Ale Emily właśnie zastanawiam się, na, na tym etapie, jak jestem, jakby nie, nie, nie odczuwam e, jeszcze takiej dużej więzi e, w stanie, że nie, nie reaguje na to, czy ona jest bardzo emocjonalna, czy nie, ale, ale bardzo mi się podoba, wiesz, sama mechanika w, w tej grze, właśnie walki, wiesz, to blokowanie, to, to, e, wiesz, same te, te możliwości rozwiązania konfliktu e, podczas takiej potyczki, nie? że to jest super, że po prostu nie musisz kogoś po bloku od razu dźgnąć, zabić, tylko możesz go gdzieś tam złapać, uderzyć w krtań, przydusić. Tak, I, to, tego nie było wcześniej i to jest przyjemne. To jest rewelacyjne, dlatego, że jeśli ktoś nie chce zabijać specjalnie, bo jest ja jestem na przykład taki, że ja, że ja nie chcę mieć na przykład tylko dwóch spektrów, tak, że albo muszę być ghostem i nie zabijać, bo wiesz, się skradam i tak dalej, bo jak ktoś mnie zobaczy, to nie ma zmiły się, muszę go zabić, bo, bo nie ma innej możliwości. Tutaj na szczęście mogę być, nie muszę, znaczy no, nie jestem ghostem, bo to jest jednak bardzo, bardzo trudne, ale mogę być człowiekiem, który nie zabija je się niemu. Oczywiście tam są momenty, w których no, sytuacja wymaga od ciebie albo czasami jakaś jakieś, taka zemsta, prawda, że na początku jest w sobie jakaś taka złość, więc ją wyładowujesz, ale później starają się grać właśnie po cichu, bardziej skradać i, i to ja jestem pod niesamowitym wrażeniem, jak, jak fantastycznie zaprojektowane są te lokacje że masz po prostu punkt, do którego masz się udać. Oczywiście to nie jest nic nowego, bo to było wcześniej, ale mhm. nie dość, że utrzymali ten poziom, to jeszcze właśnie wydaje mi się, że, że zrobili to dużo, dużo ciekawiej, bo wybierając inną ścieżkę odkrywamy jakieś dodatkowe smaczki, jakieś, jakieś yy, yy, dodatkowe sytuacje. To, co yy, ja bardzo lubię, to, jest to, to są te sytuacje, gdzie na przykład podsłuchujesz czyjąś rozmowę, że ja potrafię się zatrzymać, i, i, i posłuchać tego dialogu między postaciami, e, do, z, zanim ruszę gdzieś dalej, że, że eksploruję, szukam jakichś możliwości, na przykład, nie wiem, przeszukania jakiegoś pomieszczenia i nie czuję, że mnie to odrywa od y, głównego wątku, tylko oczywiście no, to jest taki początkowy etap, wiesz, że, że nie jestem jeszcze zmęczony tym, że, że nie uh -huh, przyspieszam, uh -huh. że, e, że nie, nie, nie denerwuję się, chociaż czasami są takie sytuacje, że trzy czy cztery razy pod rząd w krótkim odstępie czasu i nagle <śmiech> zaczynasz się frustrować, nie? Ale, ale, ale to jest to strasznie mi się podoba. Bo to jest zrobione znaczy inaczej. Znaczy, bo, bo ty lubisz jednak gry, które mają otwarty świat na przykład. A ja na przykład, nie, może nie, że nie znoszę, ale prawdę mówiąc denerwują mnie właśnie gry z otwartym światem. Tutaj nie ma otwartego świata sensu stricte. Natomiast um, um, ja zarówno otwarte światy, zwłaszcza takie na przykład właśnie jak w GTA, czy takie jak w Asasynach, gdzie... Część, czy na przykład w Batmania Arkham City, gdzie część rozgrywki stanowi um, przemieszczanie się po mieście. Ja, tę, tę część, w której musisz się przemieszczać, uważam za straszliwą nudę i stratę czasu. To jest taka rzecz, która czasami jest jakąś taką zagadką przestrzenną, czasami wymaga od ciebie jakiegoś tam, um, jakiegoś zmysłu obserwacji i wykorzystywania swoich umiejętności. Natomiast generalnie ja zdecydowanie bardziej wolę konkretne misje, które są skoncentrowane na jakiejś lokacji, która jest zrobiona z charakterem, która ma jakąś ciekawą fabułę i, i jest jakimś tam zamkniętym ekosystemem, ale, ale to jest na jakimś takim wysokim poziomie. To nie jest w sensie, że to nie jest, to nie jest wypełniacz, tak jak jest, tak jak jest na przykład właśnie miasto pomiędzy punktami A i punktem A i punktem B w różnych grach. Zwłaszcza właśnie w sprawie sprawdzało. W mafii 2, chyba tak było, że było duże miasto, ale ono było właśnie takim wypełniaczem między misjami, że po prostu przejeżdżałeś przez to miasto między jedną misją a drugą i, i cała ta para poszła w taki, taki gwizdek, a, a nie było nic konkretnego. Oczywiście no w Dizone to jest dużo przestrzeń to chyba. Ta, ta przestrzeń jest mniejsza. Znaczy ona jest większa niż była w pierwszej części. To widać, że panowie ewidentnie postawili sobie za cel, żeby ta gra była bigger, better and more badass i w zasadzie wszystko według tych reguł zostało zrobione. To znaczy te lokacje, które stoją ci na drodze zanim dotrzesz do konkretnej misji są większe, a w jest tam, jest, jest jakby więcej miejsc do odwiedzenia, bo najczęściej w, w pierwszej części to było tak, jak na jedną sekcję to było tak jedno, może dwie, dwie, jakieś tam dwa mieszkania, tutaj jest tego zdecydowanie więcej. Mm, natomiast no, ja nie ukrywam, że ja nie przepadam akurat za, za takimi rzeczami. Tych run wszystkich jest zatrzęsienie, jest tego znacznie więcej. Jeszcze są podzielone na jakieś różnego rodzaju, różne rodzaje, tam są jakieś takie runy gorsze, lepsze, czarne, nieczarne. No, te no. runy to mnie wkurzyły pod tym względem, że ja na pewnym, w pewnym momencie tak myślałem a może sobie pozbiorę, szukam. I te runy są ukryte, one się wydają, że one są blisko, ale żeby się gdzieś dostać do tego miejsca, trzeba po prostu znaleźć sposób. I ja w pewnym momencie się sfrustrowałem, bo to było trochę jak szukanie znajdziek w tych takich wszystkich grach właśnie z otwartym światem, gdzie niby wiesz, gdzie one są, ale żeby je znaleźć, to jest po prostu mordęga. I ja sobie odpuściłem. No i tutaj tak jest, tak. Tutaj też tak jest. Mam wrażenie, że w pierwszej części one miały jednak więcej sensu. W sensie, że to były na przykład... A, że to były jakieś przedmioty zdobyte przez kogoś, albo na przykład tam była jakaś, mi, jakaś minimalna historia, typu, że na przykład jakiś człowiek znalazł tą runę przez przypadek i, a, i płynął łodzią i gdzieś tam ta łódka się wywróciła, bo miał pecha ze względu na to, tak, zła karma itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ta runa sobie gdzieś tam pływała na dnie z brzegu, czy coś takiego. A tutaj one, tutaj tak naprawdę, jeśli nie korzystasz z serca, to możesz mieć straszny problem, żeby je znaleźć. Słyszysz to bicie serca, że gdzieś blisko coś jest, ale i, i to też jest denerwujące, że tak naprawdę słyszysz je praktycznie cały czas. Że to nie jest tak, jak było w jedynce, że, to, że jednak były te odstępy, tylko tutaj co kawałek po prostu słyszysz, że to stary za Cię gdzieś tłucze okej, okay, gdzie gdzieś jest gdzieś runa. No i, ale tak naprawdę, dopóki nie, wło, nie, nie weźmiesz go do ręki i nie, nie zobaczysz sobie, gdzie on jest, to możesz mieć spory problem ze znalezieniem. Jeśli ktoś ma chorobę na tręc, to, to może mieć przekichane, bo zdobycie tych wszystkich, nie czy, czy zawsze wszystkie się da, ale prawdopodobnie tak, no bo to jest w, w tej grze chyba po prostu każdy, każda misja ma podsumowanie i pokazuje ci, ile tych roznalazłeś, ile mogłeś znać, ale tak sobie myślę, że jak rozwinę te najważniejsze umiejętności, to, to, to nie będę miał takiej, takiej presji, że muszę nadal zbierać te runy, żeby, żeby rozwijać postać, bo co jest ciekawe, że no, zaraz na początku, kiedy jesteś w takim innym wymiarze, no, masz pytanie, czy chcesz znaga outsidera, czy nie. I jeśli, jeśli go weźmiesz, no to oczywiście masz te mocy, ale jeśli nie, to prawda, no no nie masz tych wszystkich super zdolności, wiesz, nie no mam tych Czy paradomali. W ogóle nie masz żadnych. Tak. I to jest ciekawe, bo to pokazuje, że w te grę też można przejść, nawet kiedy na przykład nie możesz tego blinka użyć, czy jakichś uh -huh, innych. Tych. Uh -huh. Tak, więc... ona została tak zaprojektowana, natomiast na no tym nie, nie, nie, nie będzie trudniejsze. Nie, nie, nie musisz się frustrować, że, prawda, czegoś nie możesz zrobić, bo na przykład, nie wiem, skończyły się, ja się śmieję, plazmidy, nie, czyli tam mana. I ja miałem zawsze największy problem z w tym, że mi te plazmidy za szybko uciekały. I w pewnym momencie myślałem, że tutaj się regenerują, mana się regeneruje, ale ale nie trzeba prawda te fiolki odnajdywać. Ale i... gdzie bizoner nie, regeneruje się, ona się regeneruje, tylko musisz poczekać. No, to, to nie bo teraz właśnie tak wykorzystałem parę razy ten i... i, i Zobacz, nie wstawiłeś się. sobie jakieś runy takie, bo są takie rune, które na przykład Blokują. Dają jakąś fajną moc, ale na przykład a. właśnie wada jest taka, że ci się ona nie regeneruje, więc trzeba czytać opisy tego. Widzisz, to może być... Tak, na pewno tak. to jest powód, bo tak, wcześniej mogłeś... mi się wydawało, że się regenerowała, a teraz... Tak. Teraz nie, to ok, Dzięki. To mi trochę to poprawi sprawdzić. teraz sytuację, bo w pewnych miejscach e, widziałem rzeczy ciekawe, ale nie mogę nam wskoczyć, bo mówię, ja, a, nie mam fiolki, no to później pójdę tam. To jest, to jest super... Ale, no ale nie wiem, jak, jak się w ogóle pierwsze przejście podobało właśnie, korwo. Um... To znaczy jeszcze pytanie, pytanie pod takimi względami? To generalnie, generalnie mam takie mieszane uczucia, to znaczy z jednej strony um, pierwsza część była lepsza fabularnie na pewno, to nie mam co do tego żadnych wątpliwości, druga jest tak naprawdę powtórką, tak mniej więcej jest powtórką mm -hmm. wydarzeń z pierwszej części, że tam też dużo postaci z pierwszej części tutaj bierze udział. Um, ale zmienili miejsce, to... tak? Tak, no zmienili miejsce, tak, no bo teraz jest Karnaka, teraz jest ta, to są, to jest ta część południowa, wszystko zresztą wygląda trochę tak, jakby to była jakaś Kuba wierę, czy w coś w to, stylu. Znaczy nie, ja to mówię się, to się z klimatami kubańskimi tak. ewidentnie Ameryka Południowa. Mm -hmm. Natomiast, natomiast co? Fabularnie, kompletnie mnie to, kompletnie mnie nie przekonuje. Pani, która jest głównym, głównym złym wypada tutaj strasznie kreskuszkowo. Tak, no ona, była zresztą, ona była zresztą przeciwniczką Dauda w dodatku do, do, do Dishonored i ten, ten dodatek był świetny. Mhm. A te wszystkie trzy, tam były trzy? Chyba trzy dodatki były. Dwa albo trzy były dodatki z Daudem. Cała, ta, cała, ta, cała jego historia, to od nie było bardzo dobrze zrobione. Tutaj no niestety, nie wiem, no mam takie dziwne poczucie, że coś tutaj w ogóle nie wyszło. Po pierwsze z jakością dialogów i monologów. Wiesz, no ja nie jestem przecież native'em, natomiast tak samo jak i ty natomiast, natomiast jakby jakość tych, tych tekstów momentami jest porażająco zła, zresztą będziesz miał też okazję jeszcze sprawdzić to w pewnej posiadłości jest, jest, jest kilka takich naprawdę monologów, gdzie to, już mówię, to jest kwestia to tego, że właśnie scena. Lyon, czyli Francuzi pisają, przecież nie chce mi się wierzyć, że to nie było nie, jakieś... ale wiesz co, nie, no tam w kredicach są ładne postacie no, no, nie, przecież nawet jak spojrzysz to jako tam jest taka, jest taka pozycja external writer, tak czy jakiś taki pisarz zewnętrzny, jest Terry Brocious, no to jest kurczę legenda w pewnym sensie. Um, i, te, I widzisz, no i wtedy jakby te, mimo wszystko to, to się nie przełożyło. Nie przełożyło się to na ciekawą fabułę, nie przełożyło się to na, na ciekawe postacie. No w zasadzie Dishonored w tym momencie, jeśli chodzi o postacie, to jedynie Dowd dał, dał radę. Grany zresztą przez świetnego aktora, znanego Michaela Madsen. Dobrze mówię? Tak, Michael Madsen. Um, natomiast tutaj nie ani Steven Russell, ani ani nowy silnik, ani nie wiem, dwa studia, tak? Bo nie robi w tym momencie na no, dwa studia, tak? Leon i, i Austin. Rozgrywką się broni, rozgrywką się broni. Tak jak ja nie przepadam za nie przepadam za tymi fragmentami miejskimi, to jednak to, co oni sobie obrali już na same lokacje, w ramach samych misji, jest fajne. Jest, są przynajmniej dwa oryginalne pomysły. Nie wiem, czy ty już byłeś w tak zwanym Clockwork Manor. Chyba jeszcze nie, jeśli to jest... Jesz Jeśli nie byłeś, to to powoduje opatrzony za pierwszym razem, jak się to ogląda. To ewidentnie widać, że no myślę, że oni mają w swoich szeregach architektów i to takich architektów-architektów stuprocentowych architektów myślę, że tutaj bez wiedzy architekta ciężko byłoby zaprojektować coś takiego jest, później jest jeszcze taka, jest jeszcze taka posiadłość Stilton Manor z kolei tam gdzie, są, tam, gdzie właśnie jest, jest beznadziejny voice acting, natomiast jest fajnie zrobiona rozgrywka bardzo mi się podobał ten pomysł zmienia to, zmienia to fajnie dynamikę gry bo w pewnym momencie tracisz w ogóle jakby, pełnię swoich możliwości, ale w zamian za coś innego, nie spojując za bardzo. Um, I to jest fajny oddech, fajnie to, fajnie to wygląda. Ja, jest, tym... ja, ja, ja być może nie jestem tak, znaczy nie, że krytyczny, ale po prostu ja, może ja tego nie, do, nie dostrzegę, bo, bo, bo w tym momencie tak jakby jestem onieśmi, znaczy oszołomiony. No, fantastycznością tego świadom. mi się strasznie to podoba. I y, to pewnie przyjdzie za drugim razem, kiedy. Tak jak pewnie teraz nawet bardziej to dostrzegasz, nie? Przy, przy drugim przejściu. Wiesz te fragmenty, które wcześniej mogły ci umknąć, ale też ta, ta, ta bogatość tego świata. Jak, y, no ja nie mam czasu na czytać wszystkich zapisków i tak dalej, ale no, Ty to mi się coś takiego no właśnie nie ja, to jest, to jest coś tak. czego ja nie lubię na przykład to znaczy e, przede wszystkim wychodzę z założenia że gram w granie po to żeby czytać a tych, e, znaczy oczywiście to w największym skrócie e, natomiast tego loru tak zwanego tu jest też zatrzęsienie e, postać prowadzi pamiętnik oprócz tego prawie wszystkie postacie prowadzą pamiętniki i można je wszystkie czytać e, po drodze jest do przeczytania cała masa różnych rzeczy i, i również mini książek oprócz tego jak wejdziesz w to menu, które masz pod tym pod tym lewym, nie co tam, select, tak? bo start to jest menu główne to jak wejdziesz tam do tego menu to masz drzewko z umiejętnościami każda umiejętność posiada chyba trzy poziomy, do tego masz jeszcze crafting, bo te runy później możesz robić samodzielnie, po prostu jest panowie wrzucili strasznie dużo wszystkiego, czego się da na zasadzie tak jakby się bali, że, że ta gra nie wiem, że będzie za mało dla graczy nie wiem, mam wrażenie, że ta gra po części traci właśnie swój charakter i taki wiesz taki... Taki konkretny kierunek, taki bardzo, bardzo. swoją charakterystyczność, którą miała na samym początku, dlatego że panowie postanowili wrzucić wszystkiego więcej, wszystkiego więcej z każdej możliwej strony, absolutnie z każdej. I to, to mi się wydaje, że to pokazuje raczej brak pewności twórców w stosunku do, w kierunku, w stosunku do tego, w którym kierunku chcieliby iść. Znaczy ja, ja pamiętam taką sytuację w Quantum Break, że jeśli nie czytałeś przynajmniej dużej części tych zapisków, Wiele rzeczy nie miało sensu, albo wiele rzeczy było po prostu nie nie, nie do tego, co się dzieje. To no to to jest porażka w świecie designu. A to jeśli, jest... jeśli, to jest... jeśli to jest tak, na przykład. To... Rozumiem, że tak powiedzmy w dizone jeśli chciałbyś na przykład, nie wiem, poznać historię Korwo, bo tam jest tak, że pojawiają się te takie rozdziały, że, że tam jak był chłopcem to to i to, a później to i uh -huh, tam to. Uh -huh. to. To absolutnie nie ma żadnego znaczenia dla, dla głównej, to, to ale to jest ten lore to, ty, taki. taki coś... Tak, no to jest to, to, co ty nazywasz często fluffem. Tak, to to tak. Fluff. To jest coś, co później idealnie by się, można byłoby na przykład przeklepać na jakimś, jakąś wiki poświęconą właśnie tej grze, żeby po prostu w, tym, w takiej łatwej do, do, do przeklikania formie po sobie dużo interesujących rzeczy. Znaczy te pamiętniki, to ja, ja odniosłem wrażenie, tylko ja ich nie czytałem, że to one są po to zrobione, że, że na przykład kiedy się zgubisz albo na przykład po dłuższej przerwie, prawda, nie wiedział, nie, nie pamiętasz, co robiłeś i tak dalej, to zaglądasz do takiego e, pamiętnika i on ci opisuje historię. E... To chyba trochę tak jest. To chyba trochę... Znaczy ja pamiętam, że jak przechodziłem Korwę, to w ogóle grałem bardzo rzadko. To znaczy to nie było tak, że jak, jak kupiłem grę, to siedziałem wieczór w wieczór i na przykład, nie wiem, po godzinie czy po dwie. Mhm. E, tylko raczej tak na przykład dwa razy po godzinę w ciągu tygodnia. Mhm. I powiem Ci, że za każdym razem, jak wracałem do komputera po to, żeby sobie właśnie pograć, to czy siadałem sobie do komputera po to, żeby sobie pograć, to za cholerę nie wiedziałem, co robię i jaka jest moja motywacja, nic. Mhm, Kompletnie. No to, jest, <laughs> tak, to jest najgorsze, bo na przykład też mogą się znać momenty, żeby po prostu zupełnie wiesz, masz jakiś punkt, czy masz niby coś znać, ale tak naprawdę... Y ja na przykład tam jest taka sytuacja, ja tylko bez, bez wchodzenia w szczegóły, prawda? Żeby nikomu nie zepsuć yy, zabawy, ale jesteś w sytuacji, gdzie masz odkryć, kto jest tym crown killerem, prawda? Uh -huh. Ja to pomieszczenie, to laboratorium, gdzie ta, ta, ta, ta, ta sytuacja się rozgrywa, tak. Yy, przeszedłem, przeszukałem parę razy, zanim zobaczyłem, że coś lub ktoś. Leży, na, na tym. Ale miałem ten sam problem. Kręciłem się tam chyba z 5 minut, bo nie wiedziałem, bo co, co gra w ogóle do mnie chce, bo dla mnie jest pokazana, jest tylko, jest tylko wytyczna, że po prostu masz przeszukać to laboratorium. Tak? Dokładnie, I, i, i znacznik jest w samym centrum, gdzie są po prostu dwa takie tak. prosekcyjne stoły. Niby jakieś pierdole, nie? Ale tak, tak. I ja myślałem, że w ogóle muszę wyjść z tego pomieszczenia, gdzieś coś znaleźć, poszukać i poczytać, bo jakad wyjątkowo to misję bardzo krwawo że wcześniej miałem tak, że nikogo nie zabiłem, a tutaj. Bardzo dużo bawiłem się, znaczy bawiłem się, jakby trochę sytuacja wymusiła na mnie, uh -huh. żeby po prostu powalczyć właśnie tą bronią białą, no nie, nawet w ogóle też odkryłem bardzo ciekawa rzecz. Nie wiem, na jakiej zasadzie to wyszło, czy, czy ja po prostu coś jakąś kombinację klawiszy wcisnąłem, ale jest coś w stylu takiej, tej, tej kuli takiej snajperskiej, że jak strzelisz chyba, nie wiem, z jakiejś większej odległości do przeciwnika, to masz chyba jakąś możliwość sterowania kulą. Nie wiem, czy widziałeś to. Nie, nie, nie. Masz po prostu nie, jak, jak, jak w tych, tak w tych takich. Snajper Coś jak snajper lead, że nagle widzisz, że ta kula leci, wiesz, masz tą kamerę tam z, z boku kuly. A, tak a to nie jest kilkam, taki po prostu Taki, taki killcam, ale się... sterujesz tą kulą, bo ja po prostu ją wiesz, tak trochę liłem, odchyliłem, bo, bo mówię, kurczę, nie trafię gościa i tak poprawiłem trochę lot i trafiłem go w ramię. Nie? I i okay. nie, to czegoś takiego nie miałem. Ja prawie nie korzystam z broni palnej, no bo na jednak generuje No właśnie, tak, tak, ale tutaj po prostu gdzieś w jakiś taki chaos, obłęd wpadłem, kiedy zaczęły się prawda rzucać na mnie. W zrzucać strażnicy, plus gdzieś wpadłem do jakiegoś pomieszczenia, że były to takie te, y muszki owocówki, te krwawe. Tak, prawda? tak, w wersji XXL. Tak, ta, i mówię, no nie, no, Ale i po prostu zacząłem... Znaczykowy, no, stałem się no, też na nich, jak pobiegną za tobą, to możesz tam, tak, możesz tak, tak, tak, puścić jest... na drugie i to, i to... był to taki moment, że po prostu tam bardzo krwawo było i tak dalej. Miałem w ogóle też oczywiście całe to miejsce, prawda, szpital i... Bo to chyba jest szpital, nie? Że taki... Tak, to jest szpital, znaczy to wcześniej było jakieś spa dla bogaczy, a potem tak. zostało przekształcone w szpital. I, i, i mogłem później szukać, ale na szczęście no, dosyć szybko, prawda, wiesz, no, tylko kilka minut i znalazłem, <głos> i posunąłem akcję do przodu i to, to mi się podobało. Zresztą w ogóle e, w tej grze są e, zagadki, e, zagadki, które są, na przykład żeby odkryć, nie wiem, z, zamek do sejfu, no, jak nie wiesz, że na przykład ten nie jest 451, to na przykład masz jakąś listę, a później, znaczy, nie wiem, nie, na pewno spotkałeś się z tą zagadką, że jesteś w, w biurze chyba tych, tych strażników i na jednej karcie jest napisana jakaś tam lista produktów czy czegoś tam, Aha. a na drugiej karcie zupełnie w innym pomieszczeniu, pamiętaj, że najważniejsze to jest ten, ten i ten. I później, mając te dwie kartki, jesteś w stanie do, dojrzeć, akurat. które po odczytać kod. Tylko wiem, że nawet w, w SEMIK, że to jest mnóstwo innych, dużo bardziej skomplikowanych. Łamigówek do, do rozwiązania i to mi się bardzo... No, bardzo Jedna z najbardziej absu znaczy absurdalnych, na no no zasadzie absurdalnych łamigówek jest taka, że pozwala ci pominąć w ogóle całą, całą sekwencję miejską, jeśli uda ci się ją rozwiązać, ale do tego potrzebna jest kartka papieru i długo, dużo myślenia. Dlatego, że że to... nie? To muszę, tak, muszę, dlatego, że... Mam nadzieję, że nie ominę, wiesz bo to też może się zdarzyć, że my w ogóle ją ominę, ale jeśli, jeśli ona jest tak ułożona, że nie, nie da się ona ominąć... jest trudna Ona jest trudna i moim zdaniem nie warta tego, żeby siedzieć nad nią z kartką. Raczej, raczej to już lepiej, lepiej właśnie połazić i, i spróbować rozwiązać to. Znaczy, to. To jest kilka rozwiązań, co chyba ze trzy. Mhm. Nie samej zagadki, tylko bo można tą zagadkę dostać, w sensie a można dostać zdobyć rozwiązanie tej zagadki. I można, można to zrobić chyba na trzy sposoby. Na pewno na dwa i chyba na jeden jeszcze taki trochę mniej krwawy. Natomiast jeszcze czwartym sposobem jest po prostu odgadnięcie tego, spisanie sobie mm -hmm. tego, rozrysowanie sobie tego wszystkiego na kartce i, i, po prostu i możesz w ten sposób ominąć całą sekwencję, ca całą jakby tą, całą tą sekcję miejską, która jest rozsiągnięta wokół tej posiadłości, do, do której masz wejść. To jest to, no jest to, ci, jest to bardzo odważny zabieg mm -hmm. ze strony twórców, tak? Ma, masz do, masz jakby jakiś tam fragment miasta do zwiedzenia, a w zasadzie jak, ten, jak się postarasz, to możesz w ogóle to zlać. Ja słyszałem, że w ogóle ta zagadka jest tak skonstruowana, że nie da się w internecie znaleźć rozwiązania. Znaczy, możesz Teraz to już myślę, że jest. Tak? Bo tam jest podobno jakieś wariacje same i tak dalej, że za każdym razem to jest jakieś inaczej. A, jest losowane troszeczkę. Tak. No może tak jest, może tak jest. Nie próbowałem po raz drugi, także nie <laughs> wiem. Strasznie, strasznie mnie takie elementy cieszą, dlatego że wiem, że jak po prostu zacznę walić głową w mur, to i tak gra da mi możliwość zrobienia tego w inny sposób, tra tradycyjny. Bo, bo kiedy na przykład grasz w taką grę jak The Witness, nie? I na pewnym momencie jak nie rozwiążesz jakiejś zagadki, to, to tej części nie rozwiążesz. A jak tej części nie rozwiążesz, to, to, to nie, uruchomisz maszyny, nie uruchomisz systemu i tak dalej, więc jakby... Ale to się chyba rzadko, akurat w, w czym jak w czym, ale w The Witness to naprawdę chyba trudno w sensie... Mhm. Znaczy, nie no, te zagadki potrafią być trudne, ale... Mhm. Ja nie przeszedłem tutaj. The Witness, w tym sensie... No ja, jeszcze, ja jeszcze też nie, kilka ale... Promieni kurczę, no... odpaliłem, ale no. Nie. Ale to jest gra, która Cię w fantastyczny sposób przez ani jednego słowa uczy tych wszystkich zagadek. Mm -hmm. To jest zrobione tak fenomenalnie, że ja jestem do tej pory pod wrażeniem. A grywasz do Witness? Taką tak nie mam dygresję? A wiesz co, nie, no teraz nie, od dłuższego czasu już, ten, już, już zostawiłem. Potem się pojawiły jeszcze parę fajnych rzeczy, chociażby, nie wiem, Firewatch, no i to... I właśnie się wyrażenia. boję właśnie, a propos The Witness, że ja im, Im dłuższe przerwy robię, tym, tym bardziej będę musiał się tych zagadek na, na nowo uczyć. Że tam bardzo szybko możesz po prostu zapomnieć, jakie są relacje między tymi tymi kropkami, tymi kolorami i tak dalej, więc... No w sumie należałoby tak, należałoby w miarę często. Znaczy w sensie rob, nie robić sobie zbyt długich przerw. Jakieś wideo mieć, jak i ten... instytucjowe, taki tutorial. Kiedy ostatnio Aha. grałeś? Jak grałeś na przykład, nie wiem, więcej niż miesiąc temu, to musisz obejrzeć tak długi filmik, który ci to wszystko przypomina. dobra. No ale wracając jeszcze do Dissona, yy, to jest, jak bo, bo, tak Widzę, że podoba Ci się pod względem mechaniki, ale pewne rzeczy Cię... Pod względem mechaniki mi się podoba, tak. Pod względem konstrukcji świata też mi się podoba. Generalnie graficznie to jest w ogóle majstersztyk, moim zdaniem. To znaczy to, że w ogóle te lokacje tak nawet pod względem, wiesz... Um, w zasadzie masz wrażenie, że nic, oni nie mają, żadne przeszkody przed nimi nie stoją. Mm -hmm. Nie mają już na przykład tam takich rzeczy jak, nie wiem, jak, jakieś takie lokacje, które byłyby e, robione z myślą o optymalizacji. Tu, że tu na przykład muszą być, wiesz, e, drzwi w jakiejś tam odległości od siebie, żeby ten, żeby gracz nie mógł widzieć na przestrzał, na jakąś większą przestrzeń. Nie, tutaj w ogóle nie ma żadnego problemu. Mm -hmm. Jak ten, jak zaczynasz przecież, to możesz wyjrzeć przez okno i widzisz cały fragment końcowy tej misji pierwszej. A jak, czy to zaczynasz emily czy korwo tak. jesteś, widzisz całą tą panoramę i tam, jesteś, tam w końcu docierasz przecież do tej łodzi, e, którą widzisz tam daleko na horyzoncie, to jest, i masz wrażenie, że jakby nie, nie ma tutaj żadnych ograniczeń przed twórcami, że nie mają jakieś że korzystają z jakiegoś takiego silnika który naprawdę pozwala zrobić praktycznie wszystko, e, o, o, aczkolwiek oczywiście na PC, to niestety trochę boli to wszystko momentami, bo... No ale to nie, nie, jakoś tak nie, nie, nie, nie jest ta gra dobrze zoptymalizowana? Wiesz co, minęło już parę miesięcy i teoretycznie powinna być, natomiast on nie, nie chodzi super płynnie na, na rekomendowanym sprzęcie. <grafy> Więc panowie się, znaczy, nie chcę powiedzieć, że panowie się nie postarali, bo mi się wydaje troszeczkę, że problem polega na tym, um, że te ustawienia pc są bardzo liberalne. Wiem, że to brzmi śmiesznie, mhm. ale um, myślę, że gra, w, zwłaszcza na konsolach, polega, znaczy, w zasadzie, właśnie niezwłaszcza, na wszystkich sprzętach bardzo istotna jest, ta, jest ten adaptive resolution, ta adaptacyjna rozdzielczość. Mm -hmm. I jeśli z tego nie korzystasz chociażby w minimalnym stopniu, to jest ciężko. No właśnie, bo... bo... Również na wysokiej klasy, na... na, na, na, na, na no Boże, nie mogę się wysłuchać, Nawet na nowszych karty graficznych jest to problem. Mm -hmm. Bo ja na przykład y, grając na PlayStation 4 widziałem y, spadki animacji. Czasami to są w tych takich... Y, ins... Znaczy to są, z ten, czy nie chcę powiedzieć, filmiki przerwnikowe, no bo one są tak, że uh -huh. powiedzmy jesteś nieruchomy ale nie wychodzisz z postaci, tak, że po prostu możesz uh -huh. tą głową ruszać, ale, ale i czasami na przykład, nie wiem, jak ta, ta, ten początek drugiej misji, tak, kiedy o. schodzisz na, na, znaczy nie schodzisz na ląd, tylko do tego portowego miasta, tam gdzie, gdzie uh -huh. są tak krojone, te wieloryby, płyniesz uh -huh. łódką, łódką właśnie z tą z tą, e, e, z tą kobietą kuterną, nie, nie kuternogą, przepraszam. O, nie, nie, nie ma ręki, tak, i oka Megan e, tak, e, tak, dokładnie to, to strasznie tam klatkowało nie wiem jak duże były dropy, ale postanowiłem, że nie będę ruszał głową, żeby po prostu nie, nie dostać jakiegoś tam oczupląsu i tak dalej, ale w samej, w samej grze wydaje mi się, że wszystko jest, to, tam trzyma to 30 klatek i o ile się gra na padzie to naprawdę te 30 klatek nie przeszkadza. Gdybym grał na no myszce ja i kreaturze, to jednak miałbym... To ja nie też, powinienem marudzić w ogóle, bo ja, to, ja marudzę, jak mi spada poniżej 60. No no, A, 30 nie. No, ale to jest kwestia tego, że może, nie wiem, ale grasz na palcie czy na kreaturze? na padzie, Aha. na padzie gram, wiesz co, ja już się tak przyzwyczaiłem do grania w FPS -y na padzie, poza tym po pierwsze ręce jakoś tak jest wygodniej w sensie dłużej się nie męczą jak grasz na padzie po drugie oczy się mniej męczą, Jakby, jak, jak gram mychą mimo wszystko, to jak masz terwane ruchy takie to, to mi się szybciej wzrok męczy i szybciej mi się chce spać na przykład jak gram wieczorem tak. a tak mogę sobie posiedzieć na przykład pół godzinki hmm. czy godzinkę dłużej bo masz jednak ten ruch taki płynny, ale wiesz taki chodzący kamerzysta no, ale ja jest, no ja jeszcze nie jestem na takim etapie no nie, żebym to, żeby to brzmiało e, tak operatywnie. Ale, ale chyba to, no, tą grę można polecić, prawda? 2. Myślę, że tak. No pytanie jeszcze na czym gracie? Jeśli na konsolach, no to, to myślę, że tak. Na PC-tach, to uważajcie ze sprzętem, bo, bo może być mhm. e, może być różnie. Ja bym jeszcze poczekał, może na jakąś wersję. Przepraszam, Game of the Year. Definitive ja pamiętam, Edition, jak oni to zrobili z c tym poprzednią częścią, tak. Tak, tak, żeby zobaczyć, po pierwsze, bo może oni jeszcze coś zoptymalizują do tego czasu. Po drugie, ja jestem ciekaw, co oni zrobią w ogóle w DLC, czy będzie na przykład Doubt. Mm -hmm. Chociaż to po, po raz drugi wykorzystywanie tego samego pomysłu jest chyba troszkę no. o, nie do końca Może no, Delilah ale to też jest taki. To, to... <laughs> można, ale to byłoby akurat całkiem fajne. To mogło być ciekawe, bo one przecież też mają a, jakieś tam takie moce teleportacyjne na przykład, mm -hmm. które można zresztą zakłócać. Zresztą w ogóle a propos tego klimatu, bo w... Ja w ogóle myślałem, że to się gdzieś, te, że, że w ogóle data w, w tej grze nie jest określona. Ona jest określona, bo to jest chyba połowa XIX wieku. Oczywiście na świat to jest tak. z nie ma miejsca powiedzmy w tej naszej rzeczywistości, ale, ale ten klimat, prawda, ten brudny klimat, taki. E, oczywiście no jestem trochę tam tego steampunka, no to jest taki, no czy myślę, nawet to jest. dieselpunka, można powiedzieć, e, czy, bo to tam ten. ten wielorybi tłuszcz, e, prawda? Jak, jak, jak, jak, jakaś super substancja, ale... No tak, on, on robi za paliwo de facto, tak? Tak, więc taki dieselpunk bardziej. I za, nie, do, do, I za prąd. dokładnie. Więc e, ja, ja trochę w tym klimacie, nie? Właśnie się nakręciłem właśnie na ten klimat i, nie, y, i zacząłem oglądać taki serial Tabu. Nie wiem, czy kojarzysz, a na pewno słyszałeś mm -hmm. w kontekście coś coś fantastycznego z... nowego serialu y, TVN-u Belle Époque. Na pewno o Belle słyszałeś. Tak, słyszałem o TV, nie? Możemy się zgodzić co do tego. Ja, najlepsze jest to, że gdyby, gdyby nie to, że, że była... E, użyję tego modnego słowa drama na temat właśnie tego, jak, jak słabym był... E, jak słabym serialem zapowiada się właśnie być Belle Epoque, i jak dużą zżynką główny bohater jest właśnie e, z postaci e, głównego bohatera w, w tabu. To bym w ogóle nie na potem to. I, i nawet właśnie po... E, po podabu po i tam okazuje się, że bohater, znaczy w ogóle, że akcja dzieje się w, na początku y, XIX wieku, to jest 1814 rok, uh -huh. masz taką brudną, z, z, z taką taką, z, taką ociekającą brudem, tłuszczem smołą y, Anglię, no nie, bo to masz te samsy, gdzieś tam właśnie w tle przewija się taka arystokracja, gdzie widzisz po prostu e, tą zgniłą jest jest relację, można powiedzieć, ale to, co mi właśnie się podoba, to jest, to jest ten klimat, to jest ten motyw wschodniej e, e, indyjskiej, indyjsko-wschodniej indyjsko -wschodniej kompanii. Nie, nie, dokładnie nie pamiętam, jak to jest, ale to jest chyba East, East India. India Company. Tak, tak, czyli tej takiej no. pierwszej korporacji, korporacji, jak to się tak mówi. Coś, co chyba było wykorzystane też w grze The Order. 1886, 86, tak, z, tak, Ten tak. klimat, ja po prostu tak wszedłem w ten klimat właśnie też dzięki temu serialowi i dzięki temu Dishonored, że ja po prostu teraz jestem bardzo nużony i, i przeskakując po raz z serialu do, do, do gry, jakby nie wychodzę całkowicie z, z, tego, z tego tego świata. A swoją drogą, swoją drogą Order 18, 1886 to jest kurczę taki zmarnowany potencjał. znaczy nawet nie chodzi, nie chodzi o samą grę i rozgrywkę, tylko po prostu a ja czasami się interesuję tak. takimi pierdołami, na przykład właśnie jak... A, no, jakimi, jakimiś materiałami, na przykład jak były robione modele, czy tekstury i tego typu rzeczy. Jest zresztą przecież taki fajny serwis, się nazywa Polycount i tam często autorzy, po prostu ludzie, którzy robią albo robią poziomy, albo robią modele, albo postacie, wrzucają swoje... Jest, jest, jest coś takiego, co się nazywa w żargonie deweloperskim art dump. Mm -hmm. I oni po prostu robią, robią takie masowe zrzuty właśnie, albo, albo to na zrzutów ekranu, albo na przykład jakieś, jakieś screenshoty z, na przykład z 3ds maxa, czy już, czy już na przykład już z teksturami itd., itd. Czy na przykład modele high poly, porównanie modelu high poly, low poly itd. I właśnie było, było bardzo, był, w pewnym momencie było całe zatrzęsienie grafik właśnie z... E, właśnie z The Order, i to jest po prostu coś pięknego. Panowie są takimi maniakami e, stylu Gothic Revival, że to mała głowa. I tam, ja nawet nie wiedziałem, że tam są takie, tak, tak fantastycznie e, wymodelowane i wyrenderowane fragmenty kościołów. Z tymi sufitami, wiesz, z tymi kolumnami, z, te wszystkie ornamenty, to wszystko jest oddane, ale to po prostu tak para poszła w gwizdek w tej grze No że to właśnie było, to, no. że oni po prostu tam są fantastyczne, yy, to graficznie ta gra po prostu rozkłada większość tytułów, wiesz, szczególnie, że ona wyszła dosyć tak na początku yy, generacji, więc ona była takim pierwszym tytułem, który tak olśniemo graficznie, ale sama rozgrywka, ona była krótka, yy, taka, jak to się mówi, uninspired, nie, że po prostu ona nie, no tak, nie, nie, tak, nie miała, bez polotu, tak, bez wyrazu, tak, bez, wyrazu no. bez polotu. Yy, strzelało się czasami do, do, do, do zastępów wrogu, zupełnie bez sensu, tylko po to, żeby jakby rozciągnąć tę grę i, i, i też... To, to to środowisko było w większości martwe, że tam, tam nie było takiej dużej interakcji z przedmiotami i tak dalej, więc mhm. to wszystko pięknie wyglądało. Kiedy na to patrzysz, że ta, ta, ta filmowość była tak podkreślona, oczywiście, ono, ktoś może powiedzieć, że ze względów technicznych, ale no, no był ten letterbox, więc, więc jakby patrzyłeś zupełnie inaczej. Tak, bo tam faktycznie było 22-35 do 1, a nie. To jest jakby inno, inne, inne postrzeganie tej gry. I dla mnie właśnie największy stracony potencjał jest w tym, że, że ta fabuła była genialna, czyli ci rycerze okrągłego w stołu, ale w tej takiej innej rzeczywistości, w, w takiej alternatywnej też rzeczywistości, bo to też jest tak, że oni po prostu dysponują zabawkami, które powiedzmy normalnie nie były dostępne, ale to wszystko daje tego uroku, no trochę to jest, trochę tam magii, trochę tej, tej, tego steampunka, dieselpunka, tak, no wiadomo, że to jest jakaś wariacja na ten temat, ale to wszystko tak fantastycznie wyglądało i to, co powiedziałeś, że, że oglądałeś te, te, te, te krajobrazy, sorry, się w mikrofon. oglądałeś obrazy tego, tego, tego Londynu i on cię po prostu no, oni nieśmielający, to było po prostu rewelacja, no i szkoda, to jest duży, duża strata ze względu na to, że jeśli gr no, jako gra nie, nie była najlepsza ale właśnie ten, ten potencjał być może dać, dać im szansę, żeby rozwinąć to. może dać im więcej czasu żeby coś jeszcze zrobili, no ale niestety e, już więcej nie będzie kontynuacji The Order trudno, a jeszcze nie wiem, a propos takiego klimatu to From Hell na pewno kojarzysz ten film. Na podstawie komiksu Alana Mura z Johnem Deppem. Ale to jest oczywiście o Kubie rozpływacz, więc też po prostu takie brudne, londyńskie, prawda, jakieś zakamarki tego miasta wypełnionego właśnie kurtyzanami i tak dalej. Ale jest klimat. Z komiksów to super. To w zasadzie, w zasadzie jedna rzecz, to mi się kojarzy teraz, to możemy płynnie przejść do Darkest Dungeon na chwilę. Mm -hmm. bo przecież Darkest Dungeon wygląda jak, jeden, jak dzieło jednego z bardziej znanych rysowników komiksowych. Właśnie, bo Darkest Dungeon to jest, to jest RPG, to jest jakiś roguelike, to jest... To jest bardziej taki roguelike, to jest bardziej taki roguelike z takim miasteczkiem ala Diablo, tylko że, nie, tylko że nie łazisz po tym, tylko masz to wszystko na jednej planszy i też tak trochę tym zarządzasz. Znaczy, tam w zasadzie masz bardziej trochę tak, jak mm -hmm. może tam, tam są takie drzewka trochę jak z Warcrafta, może mm -hmm. w sensie z rozbudowy miasta że, że, że, że, że tam ci się zwiększa liczba na przykład miejsc w klasztorze <laughs> gdzie bohaterzy mogą odpoczywać albo, albo w tawernie albo, albo jest tam gildia gdzie można rozwijać umiejętności i tam też rozwijasz pewne tam są, są jakby te pewne poziomy które pozwalają ci potem na przykład kupować tanie umiejętności i tak dalej i tak dalej ale to jest jakby, to jest jakby ten, ten manager miasteczka to jest jedna rzecz a druga to są po prostu takie to są po prostu takie proste labirynty. Mi to się kojarzyło z taką grą, nie wiem, czy, czy, czy miałeś okazję kiedyś grać w czasach młodości, tak zwanej. Obitus była kiedyś taka gra. O nie, nawet, nawet nie chcę udawać, że, że obitus. I, ta, I tam było coś takiego, że tam jakby się poruszałeś pomiędzy takimi punktami, które były, znaczy tam były takie jakby pomieszczenia, w których mógłbyś przystanąć na chwilę, tam, bo tam było obracanie się tak trochę, trochę tak jak w, w tych to jeszcze było sprzed czasów Eye of the Beholder i tego typu podobnych rzeczy. Mm -hmm. Natomiast tam było coś takiego, że były takie pomieszczenia, gdzie można się było obracać co 90 stopni, ale pomiędzy tymi pomieszczeniami były takie tunele jakby mm -hmm. i w nich się też w miarę płynnie tak przechodziło. To robiło takie wrażenie, wiesz, że niby to jest taki dungeon crawler. I tutaj jest podobnie, tylko że jakby, że jakby na płaszczyźnie 2D. To Czy znaczy są takie, są salki, gdzie, gdzie, gdzie możesz na przykład rozbić ognisko albo gdzie są jakieś na przykład ważne skarby albo punkty takie ważniejsze, a pomiędzy tymi sokami są, są takie ścieżki, po których ty sobie chodzisz z od lewej do prawej jak w takim side-scrollerze, za przeproszeniem. Um, mhm. i, I na tych ścieżkach spotykasz też jakieś tam potwory, jakieś pułapki i tego typu rzeczy natomiast a, a dlaczego, dlaczego powiedziałem, że, że, że ona też ma coś wspólnego z komiksem? Dlatego, że um, dlatego, że kreska um, i cała strona artystyczna przypomina strasznie komiksy Mike'a Mignoli a, czyli o. tego pana od Hellboya, więc jak ja to zobaczyłem to po mówił, wow, super i wszystko jest utrzymane w takich klimatach, wiesz horroru lovecraftowego love, love, lovecraft, nie jakiego? czy nie jakieś tam fantasy takie no, no, no, no, to no, no, no. To zdecydowanie to... Cthulhu, zdecydowanie takie klimaty ja, widzisz, a widzisz, że i, I tu już jest coś, co, dwie rzeczy takie, które mnie bardzo zaciekawiły. Aha. Właśnie te oprawa i to. Bo ja widziałem tylko, tylko jakieś, jakieś migawki, jakieś screenshoty, i one mi nic nie mówiły. Właściwie. Nawet nie mówiłem o samej rozgrywce. To jest to No jest tak, ciekawe, tak, bo rozgrywka jest... Nie jest taka. Czy, nie, nie jest bardzo czytelna. Nie, nie z no z nie, no bo ona z... ma takie właśnie dwie wersje. Jedna to jest właśnie taki wiesz, taki village manager, a z drugiej strony to właśnie jest takie łożenie po, łożenie po Lochach. i ubijanie potworów i tam wykonywanie Ale czy jest na rzeczy. przykład jakiś dreszczyk, czy jednak, no, przez to, że to jest taka konwencja trochę komiksowa, to jednak nie, ona nie straszy tak gra. Wiesz co, to nie, nie, no ta gra straszy, poza tym yy, znaczy z jednej straszy, z drugiej strony tam jest yy... Jakby stres to jest jakby główna, główny... To jest jakby trząt gry. To znaczy twoi bohaterowie... jeszcze to koniec, tak? To po pierwsze, że jest i twoi bohaterowie giną, ale bohaterowie tutaj są bardziej nie jako jakby unikalni, unikalne postaci, z którymi się wiążesz, tylko to jest bardziej takie mięsowe. To jest trochę jak kanon foder w pewnym sensie. Mhm. To znaczy masz tam kolejne, kolejnych rekrutów, którzy ci przychodzą, bo chcą. Chcą złazić wtedy dżony. Natomiast, natomiast twoi bohaterowie... Czy po prostu ciągłość jest zachowana, ale, ale postacie mogą zginąć. Tak, tak postacie, postacie giną i to dosyć regularnie i, to, i, to, i, to, i bardzo często. I jakby właśnie tą najważniejszą mechaniką tutaj jest stres. To znaczy postacie mają jakby taki licznik stresu, czy miernik stresu i kumulują ten stres, chociażby po prostu chodząc po mrocznych lochach. To, że, jak, to, że jest ciemno, wpływa na stres. To, że na przykład postać doznaje obrażeń, wpływa na stres. Jest nawet coś, jest nawet taka mechanika jak zawał serca, więc wiesz, no, oprócz tego postacie, które na przykład wychodzą z lochu i, i, jakoś, i, i przetrwają na przykład jakąś ekspedycję w danym lochu, a też na przykład potrafią wyjść z jakimiś albo... Tak zwanymi dziwactwami albo wręcz chorobami psychicznymi. Także to jest w jakiś tam sposób rozbudowane. Są też sytuacje, kiedy na przykład postać musi się jakby zmierzyć sama ze sobą. To znaczy, to są takie, to są takie rzuty, rzuty kostką na załamanie nerwowe. <laughs> I, jest, I postać na przykład. To jest bardzo może, Cthulhu, tak. tak, i postać może, postać może na przykład doznać załamania nerwowego i na przykład. Być strasznym samolubem i kraść wszystko, albo może, być, może na przykład wpaść w depresję i ciągle gadać o tym, jak to wszystko nie ma sensu, co zwiększa zresztą wpływ stresu innej postaci, bo ona w, tym, w tym momencie wszyscy strasznie się dołują przez tą postać. A ta mhm. postać potrafi ciągle gadać, na przykład. Przez co czasami na przykład jest tak, że przez jedną taką zdołowaną postać nie jesteś w stanie ukończyć przygody, bo po prostu wszyscy się tak dołują przez nią, że wszyscy mają mega stres, wszyscy dostają jakieś przypadłości dziwne. I potem na przykład jest problem, żeby oni w ogóle walczyli, bo na przykład się radzą, nie, nie, ja nie mogę, to nie dla mnie jest. To jest bez A jest sensu. jakiś sposób na przykład, żebyś wiem, uśmiercił tą postać, albo ją wysłał z do, do wioski, czy, A, czy nie ma co? takich możliwości? Chyba można zrezygnować, z, ale to z całej wyprawy, z całą grupą. Aha, aha. z całą grupą. Można oczywiście te postaci leczyć, można tym postaciom usuwać te dolegliwości, tylko wtedy musisz je zamknąć właśnie w jakimś klasztorze mhm. albo w szpitalu i wtedy one są nieaktywne na przykład przez, na jedną ekspedycję. Generalnie, generalnie jest to zrobione dosyć ciekawie, tylko problem polega na tym, że ta gra wymaga straszliwego, ale to straszliwego grindu. Okrutnego. E, więc to, jeśli na przykład chciałbyś w to pograć tak, żeby to przejść z takim zamierzeniem, wiesz, taki, chciałbyś tak bardzo celowo potraktować tę grę, to może być problem. E, ja tego prawdę mówiąc nie rozumiem, znaczy, e, nie, czego nie rozumiem? Nie rozumiem tego, m, że twórcy, którzy to zresztą napisali, na piszą nas na swoich steamowych stronach, Um, oni założyli w jakiś dziwny sposób, że ta gra ma wystarczyć na 80 godzin. E, przy czym, tak jak mówię, to jest, to jest taki właśnie symulator wioski, e, czy menedżer wioski, plus um, właśnie takie łażenie po dungeonach, których jest rodzajów chyba z 5. Mhm. I to są takie same przewijane tła i, i salki. I tam naprawdę, tam nie ma niczego takiego. To nie jest, um, to nie jest Dark Souls. E, to nie jest żadna gra z jakimś dużym światem do przemierzania, żeby ona ci wystarczyła na 120 godzin. Ja bym powiedział, że to jest gra tak na 10-15. No ale tam na przykład nie, nie, nie pojawia się co jakiś czas coś, coś nowego. Powiedzmy, no nie wiem, co 10 godzin, jakiś naprawdę coś y, tak zmieniającego wszystko, że po prostu czujesz, że, że masz kolejną motywację na kolejne 10 godzin. Wiesz, tak nie, w większości nie. gier masz po prostu jakiś taki nowy element mechaniki, now, nowe postacie być może ciekawsze. Nie, nie, to, nie to, tutaj coś ma. masz coś takiego, że po, te postacie mają, mm, mają swoje poziomy tak, jak w RPGach. I nabierając doświadczenia wchodzą na coraz wyższe poziomy, natomiast no, zwiększają im się wtedy co? No, zwiększają im się wtedy statystyki, w sensie mają trochę więcej życia, możesz im dokupić lepszy pancerz dzięki temu, bo on jest oczywiście też dopasowany do poziomu. Tak samo jest z bronią, która się tam delikatnie przekłada, ale delikatnie, te, te różnice nie są jakieś super duże. Tych poziomów jest łącznie sześć, więc jak masz, jak masz postacie na poziomie 6. a bardzo trudno jest dojść w ogóle do poziomu 6, tak żeby oni się nie zginęli po drodze. <śmiech> a bo zazwyczaj to albo lądują w szpitalu psychiatrycznym, albo właśnie gdzieś tam giną po drodze. A generalnie ten element losowości jest strasznie duży. To znaczy, um, po pierwsze mam wrażenie, że w ogóle na przykład rzuty krytyczne dla twoich postaci są bardzo małe. W sensie ty rzadko kiedy w, tobie wypadają krytyki, natomiast wrogowi wypadają dosyć często. I to jest dosyć frustrujące. A ja rozumiem, że to było po to, żeby pokazać właśnie takie wiesz, poczucie beznadziei i tak dalej i, to, i to, się, to się bardzo dobrze wpisuje w klimatyk Cthulhu, natomiast, natomiast to nie jest tak na przykład właśnie jak w Dark Soulsach, że jak dostajesz w tyłek to wiesz za co, albo możesz być zły tylko na siebie, bo to ty schrzaniłeś, a nie gra była mhm. jakaś super, super złośliwa, a tutaj ma, ja mam niestety takie wrażenie, że w Darkest Dungeon mistrz gry jest super, super złośliwy. <laughs> I mówię, nie byłoby problemu, gdyby, gdyby to zostało obliczone na właśnie na, powiedzmy jakieś 15-20 godzin. Myślę, że taki grind byłbym w stanie przeżyć, natomiast panowie wydając ostatnią aktualizację stwierdzili, że wprowadzają taki tryb, co się nazywa Radiant Mode i on zmniejsza grind z 80 godzin do jedynych 40. No, z, przynajmniej o połowę. No, nie, to no nie... jest to jakiś tam gest, natomiast tak czy inaczej. No, um, mówię, no to, to, jest, to trzeba chyba zostawić do indywidualnej oceny. No, mi się wydaje, że w tej grze nie ma aż tyle zawartości, żeby ona żeby te 40 godzin było potrzebne. Ja bym się kłócił, że nawet 20 to jest za dużo, zwłaszcza, że no właśnie jeśli chodzi o ten świat i przemierzanie tych lochów, to wygląda właśnie mniej więcej tak, że jest pięć rodzajów, przy czym um, musisz jakby przechodzić, po, musisz przechodzić je po kilka razy mhm. um, po to, żeby na przykład właśnie dojść do bos'a i spełniać. Tam, tam jest jakaś taka lista wytycznych, które Twój, bo, bo ty grasz jakby w, idziesz w ślady swojego przodka, który tam wbudował posiadłość o, i, i strasznie nagrzeszył i strasznie uwolnił wielkie zło i w ogóle włóch. I teraz musisz jakby naprawić jego, wiesz, jego występki. A, jest, tam, jest tam część, jakby jest taka wielka lista do zrobienia, kogo trzeba ubić, gdzie i jak. No i na przykład, żeby dojść do bossa, to musisz przejść dany dungeon trzy czy cztery razy. Um, no więc tutaj nie ma jakoś super mhm. wybitnie a, no ale to, jest, ale to jest taka na przykład gra, którą można by grać z doskoku, i być może to, to 80 tak. godzin rozłożyć, nie wiem, na, na cały rok. Nie? Myślę, że tak, A człowiek na przykład z drugiej strony ta gra jest dosyć uzależniająca. To jest taki klikando często, natomiast mm -hmm. ja miałem coś takiego, ja miałem ewidentnie syndrom jeszcze jednego lochu, <laughs> więc ta gra jest dobrze zrobiona, w sensie jest, jest zaprojektowana. tak. no tak. U, tak, tak żeby uzależnić. natomiast właśnie ja miałem taki problem, że grając w pewnym momencie, kiedy miałem na przykład wolny dzień i przepieprzyłem go za przepiszeniem w całości na Darkest Dungeon, to w pewnym momencie miałem takie poczucie, że kurde, że to jest bez sensu, ja będę potrzebował jeszcze kilkadziesiąt godzin, żeby w ogóle odrobić te straty, bo na przykład właśnie straciłem całą grupę, która, całą grupę postaci, która miała szósty poziom a oprócz mm -hmm. tego mam rekrutów, którzy, którzy mają poziom drugi. I tak sobie przypominam, ile mi godzin zajęło wejście na ten poziom szósty, tymi już mocno schorowanymi gośćmi, bo oni już mieli tam jakieś różne przypadłości. No, to, jest, to jest coś, czym trzeba też walczyć To dalczyć. jest pytanie, które musicie sobie zadać, czy, czy, czy, czy, na pewno, czy na pewno chcecie się w to ładować. Natomiast, natomiast, coś chciałem powiedzieć, natomiast gra kosztowała ostatnio jakieś 10 euro na Steamie, więc to nie jest mm. dużo. Pod tym względem to nie jest dużo. Natomiast mówię, no, mnie, ciekawi, mnie ciekawią jakby... Chciałbym kiedyś usłyszeć zdanie twórców. Jak oni doszli do tego, że, że ta gra ma zajmować 80 godzin? Bo ja na przykład tego nie rozumiem, bardzo bym chciał. Czy wiesz, co jest ciekawe, bo na przykład hit tamtego roku, też gra zrobiona przez... Znaczy właściwie to zrobiona przez jedną osobę, Stardew Valley. Z tego co wiem, tutaj jest gra na przykład, nie na 100 godzin albo i więcej. Ładko. Więc to jest interesujące, zresztą to ona jest bardzo rozbudowana, wiesz, wbrew pozorom, jak patrzysz na, na grafikę i, i przypominają ci nie wiem, czasy y, tych, tych gier RPG z... z o, jak RP, RPG Maker, prawda, czyli widzisz z góry uh -huh. tak, taką pikselową grafik, pikselowatą grafikę, to tak sobie myślisz, no, co tam może być takiego rozbudowanego, ale to jest gra, która ma, no, wiele warstw. Uh -huh. I też właśnie słyszę, że no, ludzie grają, no, w setki godzin, albo, na przykład, nie wiem, Don't Starve. E, ja nigdy się tak nie wkręciłem, ale Don't Starve, albo jedna z, z takich właśnie gier, typu jak właśnie Don't albo albo no też setki godzin ludzie y, potrafią władować w te gry, więc co jest coś takiego w tych, tych takich małych, niezależnych grach, że, że gdzieś ta, ta, ta powtarzalność, nie wiem, czy to jest jak, oni znaleźli ten sposób, że im bardziej taka niezależna gra, albo mniejsza, y, tym, tym jakby przy, większe oko przymykasz na, na powtarzalność bo, bo ja na przykład nie wyobrażam sobie w takiej dużej grze typu AAA, na przykład grać 80 godzin i, i teoretycznie wałkować to samo, nie? Jakbyś to, to jest to, to nie do pomyślenia, prawda? Że wyobraź sobie, że na przykład nie grałbyś w Dishonored i Dishonored byłoby y, wydłużone, nie wiem, czterokrotnie, właśnie za no, na przykład sześć tak... misji, które musisz przejść na przykład po cztery razy, każde z większym bosem na końcu. Dokładnie, tak, i tylko na przykład. Nie, do ostatniego loku. Tak, a bossowie się różnią tylko kolorem, na przykład, nie wiem, no, no, no. kubraczka. No, to jest to masakra, była. No. Nie no, to mówię, to, to, to jest jakby, jeśli chodzi wiesz, jeśli chodzi w ogóle o jakieś tam kwestie cenowe, to to nie jest w ogóle żaden problem, no bo gra spokojnie potrafi kosztować na przykład 10 albo 15 euro, więc to jest, to tutaj, że tak powiem, um, stosunek jakości do ceny jest bardzo korzystny i to w ogóle nie ma się co zastanawiać. Natomiast natomiast mówię, no, jest, jest, jest tutaj taki poziom frustracji dorównujący jednakowoż, albo nawet i przerastający momentami Dark Souls, więc. A, chyba, że rzeczywiście gra się może w jakichś takich krótkich odstępach, znaczy, to jest jakby jedno rozwiązanie, drugie rozwiązanie jest bardziej niecne, jeśli można to tak nazwać, a mianowicie w, po jakimś czasie odkryłem, że gra jest bardzo podatna na modowanie. W zasadzie mówiąc bardzo podatna, mam na myśli, że w zasadzie wszystko możesz sobie wyedytować w notatniku i to absolutnie <laughs> wszystko. Więc Jak się dokopiesz do odpowiednich plików, możesz sobie pozmieniać statystyki bohaterów tak, jak Ci się żywnie podoba. A jeśli chodzi o tam nawet takie rzeczy jak wynagrodzenia za, za, wy, za ukończone ekspedycje, tak samo, także jeśli na przykład stwierdzisz, że życie jest nie fair, mm -hmm. to musisz tylko uważać, żeby za dużo spacji, znaczy żeby w ogóle tam spacji nie podostawiać, bo tak to się gra psuje. ale tak poza tym, no tradycyjnie, trzeba zrobić backup danego pliku i potem spróbować coś pogrzebać. Czyli tak, jest że... jeszcze dodatko, jest jeszcze szansa dla tej gry, żeby nie była zbyt męcząca. No A. oczywiście wiadomo, że to dla, ze strony hardkorowych graczy spotka się z potępieniem i w ogóle pogardą, natomiast nie ukrywam, że dawno nie sprawiało mi takiej przyjemności oszukiwania w grze. Znaczy w ogóle jakoś tak nie pamiętam kiedy serię z oszukiwałem w grze, tak żebym coś zmieniał kombinował. Ale to jest ciekawe, że, że, że kiedyś to było te, te cheaty tak były wbudowane w, w, były wbudowane te tips and tricks i tak dalej to, było, to była nieodzowna część każdego, każdego periodyku o grach. Każda gazeta, czy tam czasopismo miało sekcję, gdzie były jakieś kody do wpisania itd. i tak dalej. Ja nie pamiętam, czy, czy to w ogóle zrezygnowano z tego w, w grach konsolowych, albo w większości. Że coraz, ja, ja przynajmniej nie widziałem ostatnio jakichś sposobów na to, żeby oszukać grę, ułatwi sobie wpisać jakieś cheata, nie wiem, odpalić konsolę i tam wpisać jakiś kod, żeby gra była łatwiejsza na konsoli. Wszystkie gry Bethesda mają też takie, aha. Wszystkie gry te mają konsole i we wszystkich grach Bethany jest god, to jesteś god. Ale to jest tak, że na komputerze to zrobisz, tak, ale nie tak, na, tak, na na tak. Na, na, właśnie na tych na, na konsolach konsolach. I... Na konsolach konsolach nie, natomiast na, na, to na komputerze wszystkie wszystkie te, to już nawet nie Obliwiony czy, czy Skyrimy, tylko jeszcze wcześniej jeszcze chyba Morrowindy ja. Mi się wydaje, że Alien Isolation miało jakiś taki ten... Jak nie jakąś konsolę? Wydaje że właśnie niektórzy żeby tylko podziwiać atmosferę y, gry ten klimat, to wpisywali sobie różne, różne czyty. A to swoją drogą nie wiem, czy ten. Bo teraz mi się tak przypomniał przy okazji gier, mm, troszkę podobnych w klimacie. To nie wiem, czy wiesz, że do somy wyszedł taki mod, gdzie cię, gdzie cię postacie nie atakują, te, te obce wrogie. Taki model turystyczny. Bardzo taki jest. model turystyczny, ale fajnie. Zacząłem grać w pewnym momencie z tym modelem turystycznym i powiem Ci, że. W sumie, no nie wiem, że gra jest fajniejsza, no bo jednak kurczę ten suspens jest potrzebny, chociaż on parę razy był frustrujący, ale to mhm. dosłownie tylko w kilku drobnych miejscach. Natomiast jak, po raz drugi, jak już grasz w tę grę, to tak. To fajnie się, fajnie się gra w tym modelu turystycznym, kiedy cię te potworki ignorują. Ja jestem cały czas do tyłu, jeśli chodzi o Somme i muszę w końcu znaleźć czas, żeby na drogę. Somme jest się... super, to już lepiej graj w Somme niż, niż w Dishonored. Ale to jest za, du za dużo dobrych gier wyszło, tak? Że nawet jeśli no, się my przesieje, my prawda, te wszystkie inne hity, nie hity, satelity, to jednak to nadal jest bardzo dużo dobrych Ej. gier, które, które po prostu... To graj w gry mniejszego kalibru, bo to zawsze ten łatwiej umykają. Do AAA to zawsze zdążysz. Ale nawet zdążysz nawet i tak ograniczyłem, wiesz, na przykład Dizony no, wyszedł w tamtym roku, a ja dopiero tak. teraz się no, bawię. Tak. Ja nie grałem jeszcze w Duma, ja nie, nie grałem jeszcze w tego, nie grałem jeszcze w Deus Exa tego drugiego, aczkolwiek słyszałem mhm. różne opinie. Ja, ja Duma właśnie przyszedłem tak na szybko, bo chciałem od razu <goda> dać, bo była mhm. dobra cena. Wersja recenzeska. Tak, ale... A teraz jakie są, dobre, jakie są ceny Duma? Ostatnio widziałem Duma chyba za 52 zł, mhm. czy coś takiego? Jakieś takie śmieszne pieniążki. Bo właśnie Duma na, na, na pc mi się wydaje, świetnie się sprawdza. Trochę przypomina Quake'a, nie wiem, trójkę, tam, Quake 3 Arena. Że, że jest, jest szybka akcja, że to są te podobne broni. On jest szybki, tak. Że, tak, że tak. nie na tego Duma. No, bo bo, bo Dum, może w wersji. Ale nie da się, zro nie da się, nie da się zrobić już takiego Duma. W sensie, nie wiem, czy ty pamiętasz, jak, jak, jak wyglądał Dum, kiedy się nie wciskało klawiszu biegu biegu. W tak. dzisiejszych czasach ta prędkość chodzenia jest masakryczna, mm. a jak wciśniesz w ogóle klawisz biegu do tego jeszcze, to już jest w ogóle po prostu tak. wipeout. out. Mm -hmm, mm -hmm. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego. I tak wydaje mi się, że, tam, że, że, że fajnie im się udało osiągnąć tą... Albo prób nie prób próbowali w jakiś tam sposób tę dynamikę osiągnąć. I jest. Quake, nie quake Boże, ten ostatni dom jest bardzo dynamiczny. Mm -hmm, mm -hmm. Bardzo dobrze to wygląda. Przynajmniej jest takie wrażenie, jest takie złudzenie, że to jest bardzo dynamiczna gra. Nawet jeśli w, w sensie tej prędkości gracza to nie jest takie super, ale wygląda super, wygląda fantastycznie. W ogóle okazuje się, że Bethesda ma, ma dużo ciekawych, znaczy strzałów takich w dziesiątkę. No nie? Znaczy, wiadomo, że to też subiektywna opinie, no nie? Bo, bo nie każdemu się mógł Dum podobać, ale no jednak e, Dum jedna z najważniejszych no, gier. Dum to po chyba pory. jednak tak dosyć konkretnie. Ta. W sensie, chyba nie było osoby, której się dumnie nie podobał. Hmm. No, więc, więc mają, mają dobrą pasę, tak. Pasy, tak. I... No Dobre studia mają, dobre studia dla nich pracują. No. Więc ja mam nadzieję, że w że, że, yy, się sprzeda, że, że to będzie naprawdę tytuł, który odniesie sukces, bo, bo chciałbym, żeby oni widzieli właśnie, nawet jeśli to są słupki sprzedaży, no niektóre na przykład graczy nie interesują, żeby oni widzieli, aha, to się udało, robimy coś takiego, nie? Bo, bo wiesz, bo masz na przeciw... Na, na, na, na, na w jednej ręce właśnie taki tytuł jak Dishonored 2, który podobno się słabiej sprzeda niż pierwsza część. Masz, ja masz Prey, no nie, nie wiadomo jak się sprzeda, nie? to jest trochę ryzyko. A masz znowu no Skyrim'a, który jest takim odgrzewanym kotletem, oczywiście fajnie zrobią, to jest super gra. Ale to jest kolejna część Endless Crossów, kolejny odcinek kuponu, no i ta gra się sprzedaje w dziesiątkach milionów egzemplarzy. Więc... No bo wiesz, bo ona potem będzie modowana przez najbliższe dwa lata albo trzy. No, no to co się dzieje, no. prawda, z GTA 5 75 milionów sprzedanych egzemplarzy. Wiadomo, że to na poprzedniej generacji, na tej generacji, na pc i wiesz, na pc to po prostu coś tam dzieje. A po no. na pewno widziałeś postacie z, z, z Disneya są wrzucane. Tam z, z Marvela, wiesz, może grać jako Kapitan Ameryka i tak dalej. Jakoś, jakoś te modele postaci, nie wiem, czy że są kompatybilne, czy jest jakoś łatwo je przekonwertować, ale ja widziałem dzisiaj filmik jakby postacie z Króla Lwa, czy tam jakiś inny bajek tego. I to tak świetnie wygląda, dlatego, że to nie było tak, że po prostu masz tylko model biegający, ale nie. Jakieś tam zwierzątko trzyma broń, przeładowuje ją i to wszystko jest powinien zrobione. No, rewelacja. No, więc, ludzie, ludzie mają naprawdę Więc pomysły. to jest, to jest niesamowity, niesamowita rzecz właśnie na podstawie czy nie ma na konsoli, właśnie to jest ta scena e, moderska, coś co wydawałoby się, że może zostanie wprowadzone właśnie na przykład, nie wiem, z Falloutem 4 na konsolach, ale okazało się, że to dużo trudniejsze do, do, do wykonania i... Nie no, no, wiesz, no samego edytora to nie wprowadzono i takim się udało zrobić ten ten, ten mix, wiesz, z takim edytorem powiedzmy tych osad, tak? I to, to już jest jakiś tam krok do przodu, że jest taka minigra w grze, że możesz sobie budować te wszystkie wieżyczki i, i, i powiedzmy takie prowizoryczne domki. Tak, tak. No, no niektórzy spędzają więcej czasu na tym budowaniu, bo to też jest właśnie nie też, nie jak to takie kompulsywne, tak, to, że, jest... że musisz coś robić, nie. coś się zbudować i tak dalej. Że ten domek musi na tych kwadratach równo leżeć. Tak wyjdzie kawałek za, za, za, za tą betonową platformę, burzyć i, i odnowa. No ale tak to jest. Dobrze, e, Piotrze, e, drogi. Bardzo, bardzo się cieszę, że porozmawialiśmy o grach. Jak sobie myślałem, że jeszcze moglibyśmy nawet kącik mały kulturalny wprowadzić, jakbyśmy mieli mało tematów do rozmowy, tak, ale, jest... ale naprawdę yy, dużo się dużo zaczęło o które oglądaliśmy przez ostatnie pół roku, to byśmy tak. stąd nie weszli do... Możemy no, się usłyszeć, że następnym razem na przykład zaczniemy od, od kącika kulturalnego i... znaczy, że I... z filmów I... następnym I... razem, tak, no bo gry w sumie te gry się już tak często nie będą zmieniać, w sensie do... mhm. nie wiem, co ja zagram nowego w najbliższym że czasie, ale przypuszczam, że gdzieś tam po drodze właśnie w Duma na przykład, mhm. <laughs> więc to... No ja, ja czekam na Torment, ta Zelda nowa wychodzi, no, Mass Effect Andromeda, nie wiem, czy jaka jest na twoim celowniku. Wiesz co, znaczy, śledzę to, to co się tam dzieje, tylko ja generalnie bojkotuję wszystkie gry, zarówno Ubisoftu, jak i elektroników, bo mhm. no nie, nie mam zainstalowanej ani jednej, ani drugiej platformie, nie zamierzam w zasadzie. Grałem w Mass Effect'y tylko dlatego, że grałem we wszystkim na Xboxie. Znaczy, ja się do Origina przekonałem, ze względu na to, że on nie jest tak rozbudowany jak Steam, przez to nie jest taki ciężki. Znowu Ubisoft ten, nie jak się nazywa to platformie, Uplay, Uplay? Uplay. Ojejku, nie podoba mi się to zupełnie, szczególnie, że w ogóle parę gier, które kupiłem na Steamie wymagało ode mnie, żebym ten Uplay zainstalował, nie wiem, więc tam chyba Black Flag uh -huh. i tak dalej, więc ostatecznie to y, przestałem kupować na Steamie po prostu gry Ubisoft tylko ewentualnie bezpośrednio na platformie, nie? Chociaż no tak, też, też przez to, że to jest... Te, mało wygodne, no to... A czy ten, czy Uplay wreszcie dorósł do tego, że jak ściągasz gry, to potem możesz od razu w nie grać, czy nadal ściągasz paczki zipów, które musisz rozpakować, zainstalować i dopiero potem grać? Bo Właś... ja jeszcze jakiś czas temu... Chyba dawno, już, już temu. Chyba, ja, ja przyznam się, że ostatnia, ostatnią grę, w którą grałem właśnie na Uplay, tak bezpośrednio, to chyba był Blood Dragon. I nie pamiętam... Czy, czy jak długo się to instalowało i tak dalej, ale, ale dosyć szybko chyba. Że też ja pamiętam, te... że tego poprzedniego, poprzedniego Ghost Recona, jak ten jak kupiłem nieopatrznie, to uh -huh. drogą, chyba go nawet nie skończyłem. To wyglądało to właśnie tak, że najpierw mi ściągało multum paczek. I to było, był jakby tak, tak gra była opakowana, widać tam rarów. Jakby z goga się już osobno, wiesz? Trochę tak, tak, tak. A potem musiałem to wypakować, i dopiero jak to z tego wypakowałem, to się to tam był w środku instalator, i dopiero, dopiero to można było zainstalować. po prostu bzdura na tak, resorach. Tak, tak. Nie, ja, ale... Rok 2000, wiesz, no nie wiem. Ale z oryginałem jest to że, fajnie, że po prostu no. No, parę gier, które wyszło, właśnie no to no wymagało Origina, i czy to Battlefield, czy Titanfall 2. No i też... A w Titanfall A2 to musiał nawet zagrać, bo widziałem i to nie się. Mógłby ci się spodobać... Yy, bo tam fabularnie z, jest spodobał całkiem tak, fajne. On jest, on jest bardzo fajnie zrobiony i nie pod względem samej fabuły, tylko, tylko mechaniki. Że każdy etap jest takim małym rollercoasterem. No niektóre etapy dużo większe, prawda, że tam się dużo uh -huh. niesamowitych rzeczy dzieje, więc warto jest to, to zobaczyć. No ale na, na, na, na originie mam całą moją kolekcję, kolekcję Crysis i muszę przyznać, że Wiele gier y, Casing, no to kupiłem, no ile? To jest 10 lat temu, nie? Pierwsza część chyba w 2007 wyszła. Chyba więc, tam. I to chyba była jeszcze Games for Windows, więc te kody, które były na płytach i tak dalej, absolutnie bezużyteczne. Nie zainstalujesz ich, nie wrzucisz do tego, do do, do, do, do Origina, ale muszę przyznać, że właśnie obsługa klienta fantastycznie zadziała bez problemu, wiesz, od, niemal od ręki to załatwiasz. Mm -hmm. Czasami musisz wszystko zdjęcie wysłać pudełka. No, wiesz, to, no to... spoko, przyjemnie. Miałem coraz cały lecję krajisa właśnie na rodzinie. I ja ostatnio grałem, w uh, Warhead była ta druga część, gdzie się grało tym, tym maniakiem, tak? No się nazywa? Sajko? Psycho? Tak. Sajko, Psycho, tak. tak, Psycho, tak. Psycho, tak. Jajku, jaka ta gra jest nadal piękna. 10, no, to 9, 8, że, to, że to tyle 8 lat, to nie minęło, by już nie pamiętam dokładnie na rewelacyjnie. Ale to jest to jest właśnie ta potęga e, tych gier pecetowych, które po prostu mają ukrytą moc dodatkową, która wychodzi właśnie dzięki moderom i dzięki coraz lepszym sprzętom. Więc, no, mam nadzieję, że za parę lat właśnie, jak będę miał mocniejszy sprzęt, sobie wyrzucę na przykład do, do, do paru gier, które, które mnie nie tyle, że ominęły, co na przykład nie wiem, zobaczyć GTA 4 ze wszystkimi tymi najlepszymi e, modami, tymi, które podmieniają samochody, wprowadzają super dodatki. No, to jest albo moje... design na ultra ze wszystkimi. Tak, Czteryka. Co jest, Co jest trudne w dzisiejszych czasach, póki co... Jednym takim pozytywnym akcentem, taką myślą o przyszłości e, zakończymy. Dziękuję Ci, Piotrze, e, serdecznie za rozmowę. Dziękuję również. E, dziękuję wszystkim naszym e, drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na naszej stronie www.fantasmagieria.net na Facebooku, dołączać do grupy e, Fantasmagieria na Facebooku, tam... E, potem z nami dyskusję, mi się dodaje, że nawet na Facebooku jest więcej komentarzy niż, niż na WW, też w ogóle to już WW to jest tarło, do lamusa, troszkę, tak? WW <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jest po to, żeby poroda RSS do podcastu działała, więc pamiętajcie, żeby, żeby komentować, polecać znajomym. Pamiętajcie, że możecie też wesprzeć Fantasmagierię i w tym, w tym tygodniu dziękuję Krzysztofowi. No i tyle, do usłyszenia za tydzień. Cześć, hej.